Podcast sportowy. A drzwi zamki bo bydle przyjdzie przez za sekundę. To jest taka zasada? Ta? A tam przyjdzie. Tylko dla... dwójki i drugi. To Tylko dlatego, że miałem szczęście? Że... Słuchacze, słuchacze nie słyszymy. Słuchacze nie słyszeli. O, o, o, o, o, i co mówiłem? Ernest. Aż słuchacze nie słyszeli. Chodź tu w Słuchajcie, nie słyszeli, bo przed chwilą gruknęła wiadomość no. o tym, że można przegrać w oczko, mając pięć kart. A bo już nagrywamy? Tak. Komentarz z fraza Wada był taki, jak to? Można przegrać w oczko dlatego, że ktoś inny miał szczęście? Ja z... no. Tylko no. ty no. Bo ja jestem zwolennikiem tego, że ludzie mają wpływ na to, co robią w różnych grach. Po naszej ostatniej audycji... A który jest odcinek? Chodź tu od Zaraz. No. Zróbmy porządek. Może. Będzie tak? katastrofa. Wyrzućmy tak? psa ze studia tak. nagraniowego. Ja się przywitam. Dzień dobry. Witamy yy, serdecznych naszych, znaczy my serdecznie witamy naszych drogich słuchaczy w 163 odcinku subiektywnego podcastu sportowego. Tak jest. I jak słychać, jest z nami jest 3, podcast. Sportu jestem, ty? jestem, zreparowałem długopis. Bory, tak. <głos> który <umożliwił głos> mi mi umożliwił jest tak. który <głos> umożliwił mi ten długopis skuteczny zakup biletu powrotnego z Hiszpanii. I jestem. No bo przez Skype'a nie da się. Przez Skype'a się nie da kupić biletu na samolot ja, Czy więcej, nie da się <głos> przylecieć przez Skype? A. Zwłaszcza jak go się nie ma. <głos> długopisem można przylecieć. Miałem Skype'a, ale go odinstalowałem i nie mam. Mhm. Ale im zauważyliście, że nie da, się samowolnie... mikrofon nie Oddaliłem? Zabieraj. Samowolnie się oddalił od nagrania podcastu, to jeszcze potem krytykował. Ale no. ja pojechałem... na. A ten... nie, on nie, nie. On krytykował. On wyraził swoją obiektywną opinię, że bez niego to ten podcast jest kompletnie do dupy. A wszystkich słuchaczy... Szczerze powiedziawszy, w innej opinii się nie spodziewałem. No właśnie, ja pojechałem no właśnie oglądać no mecz, właśnie. No, pojechałem tam oglądać też mecz. Też, też. też. też. Poza też. tym, że pojechałem nagrać podcast. W Hiszpanii. No, pojechałem nie, pojecha, nadzieję, pojechał że... skrytykować Ta, podcast. Pojechałem. Znaczy da... Uznać, uznać że był nieciekawy. Tak. Jeśli oglądanie meczów poszło Ci tak dobrze jak nagrywanie podcastu. To... Nie, no meczom obejrzałem cały. I nawet to... wynik mi się zgadzał. Powiedziałem, podcast że będzie 2-2 było 2-2. Mówię o tym meczu, który był dawno, dawno temu. czyli bardzo, bardzo nie ma będziemy real, mówić, tak? O którym nie będę be... no czy... No nie, bo już mówiliśmy o nim. Mówiliśmy, nie, że, nie, mówiliśmy że, nie, o tym, że nie powiemy. Mówiliśmy, że nie powiemy. Znaczy... A jednak powiemy. Znaczy nie, no, bo, bo mecz się bo generalnie od, od meczów, meczów Mec pozostał. Tak, no ale jeżeli mieliśmy na tym meczu korespondenta z długopisem i no, no, teraz... notowałem, policzyłem wszystkie, policzyłem wszystkie flagi niepodległej Katalonii na stadionie. Jakieś 68 tysięcy było. I po, to, tak oglądałeś mecz, jakie czułeś flagi. Właśnie dlatego tego meczu, nie będziemy mówić. Nie, no rzeczywiście pierwszy raz widziałem coś takiego. Żeby, bo to była taka akcja, żeby przynieść flagę, nie, tą, która jest zakazana. Na przykład w Madrycie rekwirują te flagi, nie można z nimi wejść na stadion. E, a tutaj była taka Kto by akcja. Ja z taką flagą w Madrycie wchodzić na z stadion. kibice Barcelony. Ja myślałem, że kibice a. Realu. No tak. No, i, i, I była taka akcja, żeby przynieść flagę, jeżeli jest się zwolennikiem niepodległości Katalonii, no i ludzie przynieśli. No tak, około 60-70 tysięcy flag było, także wyglądało no, Ale to... z drugiej strony z tego, tam, tego samego dnia był jakiś marsz, nie wiem, tego samego dnia, ale dzień wcześniej lub dzień później był marsz jakiś tam wiedz tych, co nie chcą dla odmiany niepodległej Katalonii. No otacy taki, też taki są, reportaż. szczególnie w Madrycie. Nie, w Barcelonie, <śmiech> nie, nie, katalińczyków, nie, nie. katalińczyków nie, no... którzy ale... A było tam, nie wiem, jak to po hiszpańsku, jestem katalończykiem, jestem Hiszpanem. No tak, tak. Nawet i też coś takiego powiedział na konferencji prasowej, bo on, jak wiadomo, nie jest katalończykiem z urodzenia. No i po, też powie... Z nabycia. No też, no. Wiesz, no. W... Większość swojego życia spędził w Katalonii powiedział, tu mi się urodziło dziecko, tutaj pracuję, czuję się katalończykiem, mimo tego, że jestem urodzony, yy, urodzonym Hiszpanem. I, nie, I generalnie piłkarze Barcelony nie zabierają głosu na temat tego, czy Barcelona powinna być, czy Katalończykiem powinna być niepodległa, czy nie, zabiera za to głos prezydent Rosel. I prezydent Laporta zabierał. No a ja tak pojeździłem sobie po wioskach w Katalonii, jak byłem tam w, na tych wakacjach całych i flag rzeczywiście, na każdym budynku jest flaga niepodległej Katalonii. U nas, to przypomina to pierwszy, dzień 1 pierwszy maja w, w, w 1984 roku. Jak była czerwona flaga na każdym budynku, to teraz tam jest flaga niepodległej Katalonii. Na, na, na, rzeczywiście na każdym budynku. Pytanie: czy, to, czy pobudki są podobne? Pobudki są inne. No, szczerze no, szczerze tak, mówiąc, tak, ja też myślałem o tym, pewien. żeby ogłosić niepodległość na Żoliborzu. No wiesz, była pospolita Rakowska w czasie II wojny, tak, wojny światowej. będzie Gawelska. No. Znaczy, to pobudki są ekonomiczne, w moim zdaniem. Ja mówię, mój no, no, no, no, Słuchajcie, Ale nie będziemy tego już mówiłem. A propos tego, mój ojciec kupił samochód. O, naprawdę niepodległej Nie, nie, nie, no, no, no, no, słuchaj, no, nie, może, nie. Dwa czy trzy lata temu kupił samochód no, i tam była taka naklejka. To bardzo aktualne. Jak naklejki takie, takie, nie, są naklejki PL, albo tam D, albo jakieś inne. No miał jakieś takie trzy dziwne literki, już nie pamiętam jakie, które mi do, do, do niczego nie pasowały. To rzeczywiście do niczego. E, nie, inne były, ale okazało się, że to jest chyba naklejka jakiegoś takiego kraju, który właśnie ktoś sobie powołał, ogłosił się niepodległym i, i mają kraj. No. No tutaj Taki co jest nie ma terytorium. Ten samochód seriali. jeszcze jeździ? Tak, po Kielcach, bo cały czas. czas cały to czas fotą tak. By Był taki kiedyś odcinek Głowy Rodziny, takiego serialu animowanego, gdzie właśnie ogłosił niepodległość <coughs> i mógł robić co chciał, bo chronił go immunitet. No jest też tak, jakiś ty, ty, taki kraj na Platformie wiertniczej chyba. Yy, panowie nie niepodległość Platformie Wietniczej. Yy, yy, ciekawe, yy. ciekawe, czy mają jakieś jednostki, których ich przewiozą do prawdziwego domu. Które, się to, na przykład to, rolnictwo to, może kuleć. Okay. Ale, ale myślę, że budżetowo. daliby radę się zapiąć z budżetem. Myślę, że staci, że tylko to, co jest pod nimi, należy do nich, myślę, że staci ich na zakup żywności. A nawet samolotów. Tylko gdzie te i helikoptera no też. Dobra, może do sportu przejdziemy, bo... No nie, no nie sport jest nudny. No, pro... Ostatni powiedział, że im mniej jest sportu w podcaście, tym podcast jest ciekawszy. <grym> Ale no. to ten sam znajomy, który mówi, że przez sport do kalectwa. A, to ten... Halina. Pozdrawiamy Halina. No, jak ktoś jest rzeczywiście takim przystojnym, młodym człowiekiem, to on nie musi uprawiać sportu. No, to prawda. O redaktor Magdzierz gra w oko. Przestaje, przestaje grać w oko. Kiedyś redaktor Magdzierz grał ze mną w oko. Kiedyś redaktor Magdzierz grał ze mną w, oko. Ze mną w, oko w I do dworca zachodniego. jechaliśmy z Kielc. I do dworca zachodniego ze mną wygrywał cały czas. A graliśmy na pieniądze. Nieduże, bo innych nie mieliśmy. I od dworca zachodniego zdążył do centralnego przegrać wszystko, co wygrał od Kielc do dworca zachodniego. Tak to bywa. No? Tak to było ja raz. Jak już jesteśmy przy hazardzie. Fakt, że nawet na piwo mi nie starczyło pod, tego, co wygrałem <laughs> przez dwie ponad pół godziny podróży, ale... Jesteśmy przy hazardzie. To, to będzie po, nowa ustawa po, hazardowa. Po już o tym to nie mówmy, po ostatnim naszym podcaście ktoś tutaj się odezwał do redaktora Gawłana no ale nie, nie kontynuował poszukiwania no cóż no, trzeba chyba odpowiedzieć, podać maila może jest propozycja, żebyśmy na przykład e, reklamowali tę stronę albo przegrali to, duże pieniądze to, najpierw, to zawsze jest taka najpierw propozycja. zamieściłem, gdzie można znaleźć mojego maila ale to może odpowiedz na Poza Facebooku tym... bo może ten, oni nie, nas nie słuchają ci panowie ale na Facebooku napisałem. aha gdzie można znaleźć twojego maila. Redaktor Magdziarz tak. przestaje grać w oko. A propos, nie gram w oko. A, pro, a propos to maila, to, właśnie, to no, właśnie dzisiaj... A, przed... no to... redaktora Magdziarza, słynne Przed, chwilą, przed chwilą właśnie tak, dostaliśmy... O, o, podcaście. Przed chwilą dostaliśmy w otwartym mailu od nowego PZPN-u listę wszystkich polskich dziennikarzy. Gratulujemy. Ale dziękujemy bardzo nowemu zarządowi PZPN-u, ponieważ stary zarząd PZPN-u nie przysyłał przysyła do nas w ogóle żadnych maili. Do, do podcastu. Wykorzystamy, że Mimo, że pani rzecznik tak. zawsze tak, grzecznie się kłanialiśmy. Tak, i raz mi na maila, co prawda, Kazałem. prywatnie pani Olejkowska czy dwa razy odpowiedziała. No ale na przykład do kolegi Pęczarskiego, słowa regularnie listy. Może kolega Pęczarski miał u niej jakieś specjalne względy. Podcast tych względów w starym PZP nie, nie miał, a w nowym, nie dość, że dostaliśmy listę wszystkich z polskich dziennikarzy, <laughs> którzy piszą o sporcie, nie tylko polskich, bo niemieccy też tam są, to nawet dostaliśmy merytoryczne wiadomości jako regularne medium sportowe. No dobrze. No dobrze. No, I wiemy na przykład, że na szerokiej kadrze Urugwaju będą są powołani Diego Forlan, jest powołany. Jest powołany ten z Liverpoolu, co strzelił trzy gole, ale mu dwa uznali, yy, czyli Suarez. I kto trzeci, mówiłem, jest powołany z Wielkich Gwiazd Urugwaju? Wielki Urugwaj. Nie ja mam przy sobie telefonu, w którym mógłbym sprawdzić poczty. Generalnie Urós trzeci wielki. Generalnie dostaliśmy maila z PZP, że wszyscy, wszyscy wielcy są powołani na mecz. Czyli wiatr zmian. No, wicher zmian. No, to może w naszym to przypadku to jest on dotykalny, dlatego że już, już obecny zarząd zrobił dla nas więcej niż poprzedni. <grym> no, ja wiem, poprzedni też dla nas kilka rzeczy. No zapytań. ale to nie dla nas. To A. dla naszych klientów, tak. Ale tak. Dla, nas... Naszy, dla naszych I... motodawców. Nam, nam dał breloczek. No i dostaliśmy... I smyczkę, dostaliśmy smyczkę. Mamy masę smyczek z napisem Dobra. PZPN, ale tak. myślę, że ten też tam będzie dawał. Mhm. No może, może. Dobrze, to przejdźmy może merytorycznie do, do tego, co się wydarzyło, czyli może na początek do nowego pre prezesa. możesz nazywać mojemu psu trochę jedzenia, bo jest no. chyba głodny. Mogę. To wy, wy sobie rozmawiajcie, a ja zamkniesz w pracę, a, a ja znajdę się. Ale psem. Bardzo, bardzo ciekawie musi dobrać do jedzenia. No? otworzyć przykrywkę od nie, takiego nie, nie, nie, wielkiego nie, nie. pudełka. Tego worka, tak. Znaczy nie bardziej niż to, że wygrał Boniek, co zresztą było do przewidzenia. Nie wiem dlaczego ktoś miał wątpliwości jakiejś, że, że będzie inaczej. My, znaczy, my jak wygłosaliśmy się, tylko nadzieję, jak że może. Okazało, jak, się okazało, jak się okazało, jak się okazało, o składzie zarządu PZPN przez przypadek dowiedziałem się rano. Czyli osoba, która mi to mówiła, dowiedziała się o tym dużo wcześniej. Więc tam nie było w nic z dziełem przypadku. No. Nie, no to wiesz. To akurat... Nie, no bo, bo jakby się okazało, że zarządu nie wybiera sobie prezes, broń Boże. Ten nie, nie, to jest, to jest, to jest, to jest tak. Wybierany zaraz, też. zaraz, zaraz, zaraz. Panie redaktorze, czy chce pan zakwestionować głosowanie w Polskim Związku nie. Chodzi mi o to, chodzi mi o to, że to, kiedyś była taka historia, jak, jak mówiono, że Boniek gdzieś tam startował w jakichś wyborach, że on startuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma pewność, że wygra. Tak jak na przykład 4 lata temu. 4 tak? lata temu to był jeden jedyny raz, kiedy, tego nie zro... kiedy, kiedy się nie zastosował do tej zasady. I od tamtej pory podobno już bardzo tego przestrzegał. I ja myślę, że prawda jest taka. Świetny pomysł był, żeby udać teraz wyleci w miejscu, w którym nagrywamy Polska. I nie A mówię może, o Bońku. Możemy to mieć wynieść w inne miejsca. No nie, zaraz psem... przestanie. No. Tak Przez, nie nie, <laughs> no, nie chodzi... wygląda na to, żeby chciał przestać. Panowie, prawda jest taka, że całe wybory PZPN-u odbyły się przed samym głosowaniem. No, no tak. Ale no tak jest na każdych wyborach. wyborach. Tak jest na każdych wyborach. Więc, więc znaczy prostu... oprócz wolnych wyborów. Choć Bo jeżeli... za dużo ludzi jest do się Ale tak. generalnie też odbywają się one przed, de facto tak. wprzed. Wtedy, kiedy trzeba ludzi przekonać do tego, żeby zagłosowali w sercach wyborów. Jak, tak. jak, jak pokazuje ta historia bo są to w wybory początku, w Rosji kiedy, no był problem, no kiedy był problem metody głosowania, wyboru metody głosowania i zgłaszane wszystkie te poprawki i tak dalej to służyły jednemu, no, znaczy był, był plan, który został wykonany i no dobra, został no ale realizowany. tym, tym, tym niemniej było wiadomo że, że wygra pewnie Boniek no i pewnie Boniek wygrał yy, <śmiech> i, <śmiech> i teraz jest d, d, d, powiedziałem do, nas dotyka, bo już zostaliśmy zauważeni jako medium i dostajemy list mailingi, no nie mów w przypadek. <laughs> Dostaniemy drugi. No ale to już dwa dostaliśmy. Aha. Dwa maile już dostaliśmy od pzpn -u. To jest o dwa więcej niż od pani Olejkowskiej. Yy, a poza tym yy, na przykład PZPN wiem, że to wygląda jak malowanie trawy na zielono i, i wiem, że jest to propaganda i generalnie tani chwyt pod publiczkę, ale jednak dla paru osób dosyć istotny obniżył ceny na mecz z Urugwajem biletów. Znaczy zrobił yy... dużo więcej. Znaczy jestem bardzo podbudowany wywiadem z, ze Zbigniewem. Polkiem. Znaczy to jest Kolejna rzecz, dlatego że ja wywiady w mediach, do których lato nie chodził w ogóle, do kilku przynajmniej dziennikarzy, w ciągu dwóch dni po tym, jak Boniek został prezydentem, to zobaczyłem normalnie królem, królem, Kró Pol z królem Polski no, to, to zobaczyłem długie i wyczerpujące wywiady z Bońkiem, który odpowiadał na pytania na które lato w, nigdy w życiu by nie odpowiedział no, no, znaczy, problemy, których. ja bym, ja bym, by nie ja bym jeszcze nie, nie, nie krzyczał hura z powodu nie, tego, no, że już, Boniek nie, odpowiedział nie, na nie, kilka nie, pytań i, no ale, ale i robi sobie, i, i, i sobie klasyczny PR, to nie w ale rzecz, no. PR, znaczy To jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli przychodzi ci prezes i mówicie tak, statut PZPN-u jest do dupy. To, to jest konkretna informacja, tak? No. To nie jest informacją, Konkretną informacją będzie to, co z tym statutem no, będzie tak, się robiło. Ale, ale... Bo to, że się stwierdzi, nie, nie, że jest dobra, to, to jest to, to jedna kwestia, a druga kwestia, to... czy coś się... To... To... To... To... Coś... Jeżeli masz w piątek wywory, no, no, a w niedzielę wywiad, postem. to nie spodziewaj się, że będziesz miał napisany jest nowy statut. No to więc mówię, więc poczekajmy z tym hura. Ernest, ale jak idziesz do lekarza, to zanim ci wytnie wyrostek, to musisz stwierdzić, że go masz na przykład. Czyli najpierw jest diagnoza, a potem jest działanie. Na razie mówimy o tym, że Tutaj, jak nie, to no, no, tak, Nie w chorobę. Nie, absolutnie. Tylko, że jest jest postęp po tyle, że. Nie, nie. Bo, nie bo jest widz postęp, oczywiście, no że bo niech mówię o problemach i chyba tak. widzi. Jeżeli, tak. jeżeli nie, przypomnę. A bo jak jest patrzę na zarząd PZP i widzę bońka Koźmińskiego, Koseckiego, bo to widzę, że jest postęp. jak chcecie przypomnieć, że obniżyła się treści. Widzę, że jest postęp. A do tego, jeżeli to jest prawda, to co pisaliśmy na naszej stronie facebookowej, czyli w profilu, że sekretarze będzie Sawicki, czyli były piłkarze. Znaczy ja widziałem wypowiedź znaczy, Bońka. Chociaż nie wiem kto to jest. On no, powiedział, że nie Aha. zna Sawickiego i to są trzy kandydatury generalnie. I jest... Sawickiego wśród nich nie nie, je, je, Jest, znaczy jest. No, On właśnie powiedział, że jakie są dwie pozostałe? Teraz właśnie mam zaćmę na chwilę. Ten sekretarz, który jest... Ten nie, sekretarz, który jest, to jest, ale tak. oprócz tego jest tak, no albo zostanie ten, bo on tak powiedział, że już nie wie, nie zna człowieka, nie chce go wyrzucać z pracy, zanim go pozna. I oprócz tego jest, słusznie. są trzy kandydatury. Głównie Sawicki jest zgłaszany przez media, jak się okazało, głównie. Bo... Czy przez nas też. Bo, Savic, bo Boniek go nie zna. Jest Savicki. Marcin Stefański, już wiem. Savicki siedział na Harvardzie, więc trudno, żeby Boniek go znał, bo siedział no. w Rzymie. <laughs> Marcin Stefański, czyli szef Ekstraklasy. Departamentu Rozgrywek Ekstraklasy. No, to mój kolega jest. A... <laughs> no tak zakręcić, to mamy sporo tam znajomych. No, a na tej liście mailingowej jeszcze więcej. No. I kandydatur trzeciej, nie pamiętam, mogę szybko to sprawdzić. Ale To chyba jest mało istotne w tym momencie. No Może to jeżeli tak. na trzy dwie są niezłe, to... Znaczy ja chciałem powiedzieć... Bo, Marci co, Marci to, też jeżeli... bo Stefański to tak. nie jest zła kandydata. Jeżeli na przykład uznamy za głos betonu, bo można by tak powiedzieć, wywiad, który był przed wyborami z kandydatem Kręciną, który mówił na pytanie, co zrobić z, ze złym wizerunkiem PZPN-u, że reprezentacja, wizerunek PZPN-u to jest reprezentacja, jak będzie reprezentacja grać dobrze, to wizerunek się poprawi, a z drugiej strony bierzemy Bońka, który mówi także, status PZPN-u jest do dupy, że ta piosenka, którą śpiewają kibice, mu się podoba tak? w tym momencie, tylko go śmieszy, że jak sędzia popełni błąd, to też to śpiewają, bo co ma jakby praca sędziego do PZPN-u jako takie. Znaczy generalnie słyszałem te wywiady i on no mówi same wyznacza, że, że to PZPN wyznacza sędziów na mecze. No tak, no ale to jest yy, to nie jest bezpośredni bezpośredni. Ale zauwa ale, sędziego. Ale zauważ, jest... że w Anglii po ostatniej kolejce co powinni zacząć śpiewać? No. To, to, to, to, to myślę, że tego przejdziemy. <laughs> na no przejdziemy, to jest... ale, ale obejrzałem wszystkie skróty wszystkich i wszystkie kontrowersje z ostatniej kolejki polskiej ligi i powiem więcej. Wszystkie kontrowersje z meczu polskiej ekstraklasy wszystkich spotkań zajęłyby mniej czasu niż kontrowersje z meczu chelsea -Manchester. Ale to był wyjątkowy <coughs> przypadek. No, przecież ten sędzia już dzisiaj został zawieszony też za jakieś rasistowskie wypowiedzi. No, w, w stosunku piłkarzy. do Torresa. To no to, to, to to przed to podcastem z ustaliliśmy, że to chyba trochę jest tak jak z Alem Capone. Jak już nie mieli go za co wsadzić, zacięli go za podatki. No, to sędziego Klatenberga nie bardzo już... Nie, no bo ja, ja wyszedłem z założenia, że ten protest Liverpoolu, wynik, nie Liverpool, tylko Chelsea wynikał z tego, że no co, protestować przeciwko złym decyzjom sędziego można. Mecz zostanie powtórzony? Nie. nie. Anulowany wynik? Nie. No więc bez sensu. Nic to nie zmieni, więc lepiej przyłożyć sędziemu z drugiej strony. Jeżeli, te, jeżeli się takie wypowiedzi pojawiły, to oczywiście mają rację i są uzasadnione. To nie w tym rzecz. Chelsea po prostu pomyślało, jak się pozbyć człowieka, ale nie, który... Ale nie. za same błędy on też może zostać zawieszony, prawda? No powinien. No. On, a, po, a poza tym, nie wiem, czy wiecie, ale on, ale on ostatni nie. mecz... Manchesteru United, to sędziował rok temu po tym, jak podarował im poprzednie zwycięstwo. <coughs> również, przepraszam, również w dosyć dziwnych okolicznościach. Po czym rok, ro, rok, rok nie sędziował Manchesteru i teraz nagle mi stąd, ni zawąd. Ten się rechocze do swojego telefonu. I to przypadkiem w dosyć istotnym meczu, prawda? Przypadkiem w meczu, który może decydować o tym, kto nie, będzie przepraszam, mistrzem. Nie. Przepraszam bardzo, ale... Próbowałem znaleźć informację a propos trzeciego kandydata, tego sekretarza. <grymne> Przypadkiem kliknąłem i pokazało mi się zdjęcie bato batonika, który się nazywa Anusie Kakao. <grymne> <grymne> to w ogóle dzisiaj chodzi po <grymne> No to ja potem wam powiem, jakie jaki, jak ostatnio... Ciekawe, rzecz... ciekawe nazwiska mają rzecznicy różni... różnych. Z nazw... na nazwisk się nie śmiejemy. Nie? Znale ale połączenia na nazwisk ze słuchą Też nie. Nie? A ja to ci powiem w, krucie, w dużym skrócie. Ale jak... <śmiech> Muszę <śmiech> teraz śmieszne, czy nie? nie. Jeżeli rzecznik Straży pożarnej nazywa się Sikawka... No nie, no po prostu nie śmiejemy się no, tak? już... z To Znaczy nie nazwisko Sikawka. Nie, nie, nie. No, to właściwy człowiek na no, właściwym miejscu. No, no, no. no, albo na przykład pani, która jest odpowiedzialna za organizację polskiego sta stanowiska na targach, na targach gastronomicznych, czyli targach smaków, który nie nazywa się głodek. No, ale ludzie sobie nazwisk tak jak z tym prokuratorem ślepo kurą, tak? tak może... Nie, nie, nie, nie, no nie, się nazwisk, nie to jest się bardzo nieeleganckie. Ludzie nie. sobie nazwisk nie ja wybierają. Ja mam dobre nazwisko, więc nie ma z czegoś No Gratulujemy, może. panie redaktorze. Czasami może komuś razie... zawadać tak, twoje nazwisko. Tak, tak. może, A w każdym razie wracając, to rozumiem, że to wszystko na temat Bońka, tak? Bońicz też fajne nazwisko. Nie, no. I no tak, no zobaczymy, co, co, znaczy, co się no, będzie nie działo. No, no. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, natomiast jestem bardzo ciekaw... Na też... razie dobrze się stało. Na razie, na razie dobrze, natomiast no, czy, mówiliśmy, to że... Dobrze moim zdaniem to jest mało powiedziane. Zobaczymy faktycznie, jak to będzie wyglądało w branży. Bo ja się... tego nie wiemy. Ja się A przede w... wszystkim nie spodziewam tego, że tu będzie jakaś rewolucja, dlatego że rewolucji w takiej instytucji, która zatrudnia tyle ludzi, być nie może. No ale właśnie z tego, no, co on zapowiada, ma być. wolnik nie zawsze dużo gadał. Tylko, że nie był wtedy prezes NPZPN-u. No i to się skończy tak, jak ze wszystkich, jak na przykład z opozycją w parlamencie i tak dalej, która dużo gada, jak przychodzi do rządzenia, to nagle rzeczywiście. jeżeli ktoś ma zamiar <coughs> zmieniać i pisać na nowo statut, to jest rewolucja. Dobrze, to na razie zamierza. Poczekajmy, aż zacznie to robić. Mu trudno, no mówię, żeby, o tym trudno żeby przyszedł z gotowym statutem. ja nie mówię, żeby przyszedł z mówi, że... ja mówię Jeżeli mówi, pro... bo on mówi po prostu w jasnych słowach rzeczy, których nigdy żaden oficjel z PZP nie powiedział. I on mówi w wywiadzie tak. W statucie jest napisane, jest ściśle i jasno określone, jakie funkcje mają pełnić wiceprezesi pzpn co jest bzdurą mówi. I w tym momencie ja muszę mianować tam Koźmińskiego na takie i takie stanowisko, chociaż on tak naprawdę będzie zajmował się e, Czym czymś, czymś zupełnie innym. Dlaczego tak było? Chodziło o to, żeby komuś po prostu kogoś za coś wynagrodzić. I to się skończy. To, są rzeczy, to są rzeczy, których żaden e, przedstawiciel PZP-u dotychczas nie mówił. Tak samo jak nie mówił. Bardzo dobre jest też to, że w statucie jest napisane, jaką część pensji prezesa będzie pobierał kolejny tam wiceprezes i tak dalej, i tak dalej. Najlepsze jest to, że jeżeli bo nie zamierza pobierać pensji, to łowa od zera to jest zero, więc cały za, za, według tego statusu, statutu. Nie, nie, no, to, to, to najwyżej się zrzeknie tej pensji, ale w statucie ona ta pensja będzie... Cały Jak cały będzie wyglądała jego praca, no, panie Erneście, no to zobaczymy o tym Natomiast mówię. ja bym nie chciał, żebyśmy teraz rozmawiali, ja rozumiem, że ty masz do Bońka ta, taki stosunek jaki masz, natomiast chodzi mi o to, że oceniajmy na razie, bo minęło cztery dni, oceniajmy to, co się w ciągu tych czterech dni zdarzyło, a zdarzyło się to, że nowy prezes PZPN-u udzielił kilku wywiadów w formie i mówiąc rzeczy, których dotąd żaden przedstawiciel PZPN nie mówił i nie powiedział i to już jest rewolucja. I to jest tyle na razie, póki co. Czy za to podjął konkretne no. działania? To zobaczymy. To się, no się różni, znaczy, Ja nie ja nie rozumiem, znaczy, który no to, no to, no to w jaki sposób się różni? Nie powiedział rzeczy, których żaden przedstawiciel PZPN-u dotąd nie, nie mówił? to są tylko słowa. No ale co miał w ciągu czterech dni, żeby ale ja nie, zbudować? Ale ja nie mówię, że miał zbudować <grym> Dlatego ja dni. mówię oceniajmy ja przywiązywał się... tak, tak dużej wagi do tych słów. Oto mi chodzi. No to, to słuchaj, co ja mówię. Ja później wiążę, wiążę z, z tego... Dużą tego... wagę, dużą wagę do czynów. No no to, do słów to, to ja słyszałem zobaczmy, już no. wiele tego no to, typu to, wypowiedzi i to, na czy, czym się kończyło. Na razie jest tak, że jeżeli chodzi o czyny, to Komisja do spraw nagłych obniżyła ceny biletów na Merzurów z czyli to jest raz. Taki... Tak? No, no to jest tani tak. chwyt, no ale dobrze, no, że jest. No nie okay. wiem, czy taki tani, generalnie bilet... Ale, tak, może być <grym <grym <grym generalnie, jeżeli zrobien. mecz jest w Gdańsku i stadion ma świecić pustkami, no to chyba lepiej, żeby był zapełniony i żeby ludzie dostali tańsze bilety i obejrzeli tym, jeżeli ale słyszę, Ja się zgadzam, ale no, są takie wypowiedzi, Sam sami przed chwilą mówiliście, że jest to tani mało chwyt. Mało no, tego, komisja... Zgadzaliście się ze mną. Znaczy jest prosty. Jeżeli ciągu mi dostałeś informacje na temat tego, że zostanie w ogóle zmieniona i przybudowana formuła tego całego nieszczęsnego klubu Kibica. To jest Reprezentanci Polski decyzją komisji jedną z pierwszych nie otrzymają wynagrodzenia, tudzież tam nagród przewidzianych to przez informacja. PZP. No jeszcze nie było za to, że, za to, że nie wyszli z grupy. Czyli nie będzie nagradzania piłkarzy. Nie, nie, a widzisz. bo ja słyszałem już tym drugą wypowiedź, że oni nie dostaną pieniędzy i premii, nie za to, co się wydarzyło, bo tego nie mogą zrobić ze względu na to, że prawo nie działa wstecz. Gdzie? Tylko, że nie, w Polsce jeżeli... działa. <laughs> ale już słyszałem drugą wypowiedź na ten temat i była ona poprawiona, że oni nie dostaną premii, jeżeli nie wyjdą teraz z grupy, nawet jeżeli tak jest to bo, jest bo różnica. być może, Ernest, bo być może jest tak, że prezes no powiedział tych a potem, słowach, że raz powiedział, a potem nagle się ale... okazało, że nie może tego zrobić no bo przyszedł więc... do niego prawnik, natomiast pytanie no. jest takie, w którym kierunku idziemy teraz, tak, i wydaje mi się, że wszystko co powiedział Boniek, to jest tak, że siedziałem i słuchałem tak jakby po prostu jakbym słyszał to, co mówiliśmy przez ostatnie 3-4 lata w podcaście I to jest dobrze wszystko. Ale ja się cieszę, że ja, ja, ja mówię, że ja Nie mówię, ja się że cieszę, tylko źle. mu nie wierzę w ogóle. Tak, nie mówię, że że jest źle. Źle. Tak, Nie dowierzam, no, nie dowierzam czy... że on to wszystko zrobi. No taka jest prawda. No, ja, słuchaj, co cztery lata hmm. słyszę, że ja on ma prawo on nie wierzyć. Tak. No, co ale co ja cztery wiem, lata tylko... są wybory, to ja trzy tak samo. Ale nie on uważasz, że będzie to coś zmienione. Bo nie był wybrany taki zarząd, co cztery lata. Mieliśmy zawsze, letni, mieliśmy zawsze zakutych y, y, dziadków po prostu w zarządzie, i tak było cały czas, krok po kroku teraz mamy, mówiliśmy od dłuższego czasu o tym, że zachodzą pewne zmiany w PZPN-ie oddolnie i te zmiany oddolne znalazły swoje odzwierciedlenie w wyborach, wreszcie. Poza tym zauważ, że do tej pory w PZPN-ie że jest, nie to nie ty jest typowa za... sytuacja, to no, nie jest nie tak, bym... że jest tak jak było, Ernest. Panie Przemko, ale próbujesz mnie przekonać, ja nie mówię o tym, że jest tak jak nie, było. Ja próbuję. Próbujesz mnie przekonać, żebym się zachwycił nie, tym, nie. co prezes PZPN-u mówi i co mówią ludzie prostu. ja na przykład chętnie się zachwycę tym, co on zrobił. Nie, ale ja proponuję, żebyśmy ocenili to oceń decyzję na przykład. Dokładnie. Nigdy do tej pory nie było tak, żeby ten, który wygrywał, czy był to Listkiewicz, czy był to, czy był to Lato, żeby któregokolwiek z kandydatów w wyborach obsadził na jakimkolwiek stanowisku, wszędzie wstawiali swoich ludzi, tych Którzy na nich głosowali, tak? Kto został y, wiceprezesem PZPN-u do spraw szkolenia? Dlatego, no, że ja o tym wyborze, że on tam będzie. Kosecki. No, dowiedziałam no. się o tym rano. No, no, a... Coś, no, no, ale to nie, nie ma znaczenia. To znaczy, to znaczy no. że to już no, było ale... dogadane. No, ale, no, ale przepraszam, ale, cię, ale Ernest, a ty a kto do... inny się dogadał ale, wcześniej? Ale to, nie, ale to nie, na przykład nie było dlatego dogadane, żeby konkretnie wygrała ta, ta sytuacja, żeby Ernest, zaistniała a, ta a, sytuacja. A słyszeliśmy, że takim w ogóle nie konkurowali ze sobą. Kto nie konkurował? No, widać było, że już są dogadani przed wyborami, więc nie ale oni nie konkurowali, no Nieważne, o czym się dogadali, ale ważny mi, moment, no. czy to jest istotne, czy oni się dogadali przed wyborami, zaraz, żeby wygrać, czy się dogadali po wyborach. Jaka jest różnica? Wyjaśnij mi. No, Je jest kandydat że... w wyborach, że się e dogadali. I czy, przepraszam, czy Kosecki jest człowiekiem, który zna się na szkoleniu młodzieży? No właśnie. No, ale, no, ale o czym ty mi mówisz? Mówię, teraz? że został obsadzony człowiek, który A był kandydatem, czyli w świetle tego, co robił stary PZP, nigdy w życiu by nie miał prawa siedzieć we władzach nowego związku, B jest obsadzony z tego powodu, że zna się na tym, co robi. Czyli... To już są dwa kroki, są... których stary PZPN pe... raczej Na pewno nie pod... by nie zrobił. A ale jest... nie porównujcie mi do starego PZPN-u, bo mówicie tak, jak on starego PZPN-u, że stary ale PZPN ty... jest nie, dobry. Ale mogę po... mogę porównować ich pięć... do kościoła tak. katolickiego. Też są lepsi. <śmiech> <śmiech> żeby sobie pięć minut do tyłu i powiedziałeś, że się nic nie zmienia. No to jest tak, jak podaję konkretnie. Ja powiedziałem, że ja chętnie będę hura optymistą, jak działa ten PZPN, za ich czyny. Na razie to są... to te rzeczy, o których mówicie, to są pierwsze jakieś w ogóle koty za płoty. To, no, ale jakie mają być? To jest prawda, to jest, no, no, to jest prawda. No, no, no, no, tylko że minęło trzy dni, no, no, no więc no, żeby... o tym mówię, więc się razie zrobić. mówi. Ja Bońka słyszałem wielokrotnie, co mówił. Mówił czasami mądre rzeczy i wielokrotnie gadał totalne bzdury. No dobrze. Ja chętnie zobaczę, co zostało. zrobione. Redaktor Paweł jest takim wielbicielem Bońka, jak redaktor Zawada Proszę, Nie, się... nie, nie, nie. Jesteś w głębokim błędzie. Mylny błędzie. Mylny błędzie. Kwestia jest tego. Ja naprawdę okej. Okay, ja naprawdę kocham hambolia. Nie, nie, nie, nie. A przy gole z Belgią na Camp Nou strzelił Smolarek. Z Belgią było 0-0. Masz rację. Po prostu Masz przywiązanie za wcześnie do słów. Na dla mnie ale to jakich jest jakich Mówimy, że ale mówimy... szkoleniem będzie zajmował się Kosecki, <gry> to nie to z sprawami zagranicznymi Koźmiński, który mówi w trzech czy czterech językach obcych i zna się z większością... No ta, a teraz słyszałem, że będzie zajmował się budowlanką. Też od Bońka tak. w wywiadzie słyszałem. Tak? A co? Ale to tak samo jak po, Ernest. W ten sam sposób, bo właśnie jeżeli chodzi o te sprawy zagraniczne. W ten sam sposób, w jaki, to co mówiłem przed chwilą, że w starym statusie PZPN-u, w tym, który nadal obowiązuje, poszczególni wiceprezesi mają Konkretne konkretne zakresy odpowiedzialności. I dlatego zarząd składał się z 36 osób. Tak. W starym I PZP. dlatego ten Koźmiński w tym momencie jest za sprawy zagraniczne, ale w tym samym momencie Boniek mówi w drugim zdaniu, to jest pizza na wodę. On się nie będzie zajmował tylko tym, znaczy, tylko też się będzie zajmował budowlanką, bo się na tym zna, znaczy, a ja potrzebuję kogoś. Status... Mówi, nie ma wiceprezesa do spraw administracyjnych. Mówi, to jest status status PZP-nu wymusza stanowisko. Tak. E, no tak, wiceprezesa no. do spraw zagranicznych. I kogoś tak. kogoś, I chce, kogoś tak. trzeba było tam stać. Nie chcę to zmienić. No, no, a tak, akurat no. się przypadkiem na. No, ktoś Kaczki. mi się daje, a wcale nie koniecznie będzie tym zajmował. Tak. Kogoś tam zgłosili, oni się, niego, tak oni tego, się tego, będą zajmowali zupełnie innymi sprawami. Tego wymagał statut, tak. że musieli jakoś ich tam ponazywać tych wszystkich ludzi, bo tak tak, tak statut. No. Tak, tak jak my musimy mieć dźwiękowca w podcaście tak i przypadkiem jesteś tym ty. <laughs> nie, wcale nie musicie mieć <laughs> dźwiękowca. No. Nie, znaczy to nie, To nie jest dobry <laughs> przykład, bo dźwiękowet realnie się przydaje no. jednak. No, Koźmiński realnie też się przyda. No Ernest, nie, ale... ta... Ernest też się czasami przydaje. <laughs> ale tylko czasami. No nie, ja? ale nie chodzi o to, że nam to ktoś narzucił tylko... z góry. Ja do tego, ale że... to Bolkowi się... też nikt Koźmińskiego nie narzucał. Ale, ale narzucił, im, narzucił mu stanowiska, które Poczeka, musiałby wciążać. chciałbym tamnić, zakończyć tą ale, jałową rozmowę Ale, i ale tylko Ernest zaapelować. też nie jest tylko dźwiękowcem, jest pełnoprawnym redaktorem podcastu przy okazji. Tak jak budowlańcem przy okazji będzie Koźmiński. <laughs> No właśnie. Ja tylko mówię to, żeby na razie nie malować już gotowej laurki dla bojka, ale nikt nie maluje. na razie nie maluje. Się Jakbyście się, tego... się posłuchali? Nie, nie, Cieszymy się z tego, że z jest po... tak jak jest, bo jest też ja się cieszę Ale że tak. realistycznie oceniamy to, co się wydarzyło, czyli w tym momencie jedyne, słowa. co możemy od. Tak, to są tylko słowa. I aż słowa i kilka czynów. I zajmujemy się tym. Ja zostaję przy zdaniu, że to są tylko słowa. A Kosecki na fotelu wiceprezesa to spraw. Morą, jest słowem. Dużym, ostatnio słowem. Pamiętaj Ernest, że na początku było słowo. Tak, jest jakaś taka piosenka o tym, coś tam, że słowem można ranić jak Parole, no, no, no, parole, Nożem czy coś takiego. Dobrze, temat następny. Tak samo jak słowa można rzucać na, wiatr. na meczu. Byłem na meczu. No, i ryba, jak, i ryba korona, kielce, ale, myślałem, że do ale proszę się skupić. Nie, no, nie mogę co tydzień chodzić na mecze <laughs> Barcelony. Bez przesady, podcast tyle nie płaci. Nie, myślałem, że wracasz do tego, co byłeś. Tyle no. nie płaci, tam <laughs> A w ogóle płaci? To coś mi obija. No to wiceprezes stary przed sobą. Muszę prowadzić nowe zadanie. No i mamy rudego. Więc obiecam Wam, że wszyscy będą dostawać pieniądze, nie tylko część. A w ogóle? Dwa razy tyle, co teraz. Dwa razy tyle, co teraz. Ty, tak ty jako wiceprezes podcastu, jako jego dźwiękowiec, czyli wiceprezes podcastu, dostajesz. I szef do działania tak, 60% z presji prezesa, czyli zero z zera. No. No. I tak, tak możemy Ci to podwoić. Tak. Więcej, A nawet potroić. Ale co więcej, obiecam wam jeszcze więcej. Z głębokie <głos> co co bo zmiany. No. No. To czy co, nie będziesz płacił w ogóle? <głos> no, no i co no. z tym meczem? No i dobrze, że... Śnieg do padał. Nie, co, tak, tak, tak ogólnie powiem, że w ten weekend wróciły mi takie wizja Polskiej Ligi sprzed 20 lat. Mecz na przykład z Tomilu Olsztynu u siebie. Bo, <głos> <głos> bo, nie, nie, znaczy, bo okazuje się, że prognoza pogody to na, jest w Polsce na, na, rzecz nieużywalna tak, nie tak. kompletnie. I da, te, ci od, pośmiali się, cała Polska pośmiała się z dachu na stadionie narodowym. Ale żeby sprawdzić prognozę pogody i na przykład wpaść na to, że można włączyć podgrzewanie płyt. W, na stadionach, w których one istnieją ale przecież przepisy e, ekstraklasy mówią jasno, że płytę można podgrzewać dopiero tam po nie wiem, 15 listopada więc pod koniec października <laughs> nieważne, że spadło pół metra śniegu nikt normalny nie będzie osuszał płyty i że ja tydzień <laughs> wcześniej patrząc na prognozy wiedziałem, że będzie śnieg będzie ja myślę, że akurat na przykład w przypadku korony, do której nawiązujesz to jest przyczyn oszczędnościowych. Znaczy, nie, no na pewno. Znaczy, no wiadomo, Kielcach, że ta, ta nie jest nie włączyć, nie włączyć. Tak? Wiadomo, są klubem, który ledwo, znaczy, ledwo trzyma koniec z końcem. Tak, i... tak. No akurat w Kielcach w Kielcach podgrzew... Znaczy był w pewnym momencie, tak padało i to nie dzień przed meczem i nie pięć godzin przed meczem, tylko na dwie godziny przed meczem, że nawet włączenie podgrzewania Murawy jakikolwiek nie dałoby nawet najlepsze żadnego skutku, dlatego że i tak by nie, nie dało się ani Temperatura, znaczy, no, temperatura. Temperatura nie była nawet ujemna, więc też podgrzewaliśmy. Nie, no, woda... nie, nie chodzi o to, że tam zalegał śnieg, tylko chodzi o to, że tam była było no. Było błoto po kostki i byłoby więc tak czy, czy inaczej. Muramy, no, po prostu nie, byłoby nie, trochę nie, cieplejsze. Bry... By, by, by ciepło. By by byłoby ciepłe Woda byłoby Byłoby ciepłe błoto. I bramka... Nie się w zimnej wodzie, tylko w ciepłej. No, no i, no i rzeczywiście. Zawsze w oczywiście. Ja rzeczywiście, tak jak pisałem na Facebooku, stałem sobie za bramką i patrzyłem, co tam się dzieje, no to zapasy w błocie generalnie... No bramkarz na przykład y, nie mógł stać w okolicach linii bramkowej, dlatego, że w okolicach linii bramkowej to było powyżej kostek. Nie można zostawić w <śmiech> Tak, więc jakby podskoczył tam do piąskowania, to zostałby nawet bez getu. <śmiech> Takie było było. by. Albo no mógłby i... w ogóle nie wyskoczyć. Co, Co, się przeło... <śmiech> tylko taki ruch, ale Co się przełożyło na to między innymi, A przy karnym że... pomogło. Że... No przy karnym, przy karnym pomogło, ale karny generalnie nie był też dobrze strzelony przez Sobolewskiego. No i całe szczęście, że bramkarz nie mógł się daleko rzucić, bo go zassało no, a, po, a poza tym, poza tym, no, jeżeli ktoś nie widział meczu, no, to chciałem powiedzieć, że w takich warunkach atmosferycznych czasami przy, przydaje się siła fizyczna i doświadczenie, chciałem zawodnika Włakowa bardzo pochwalić, gdyż wszedł na boisko i odmienił całkowicie grę, grę korony Kielce. Marcin Żewłakow, Tak. No, asysta tam parę, parę fajnych akcji, utrzymanie się przy piłce. No zupełnie inaczej wykorzystywał swo, swoją siłę fizyczną i ustawienie z obrońcami na plecach. Ja myślę, że to dlatego właśnie jest już, że tak powiem, wiekowy i on jeszcze pamięta właśnie te czasy. Kiedy tak się grało. Kiedy w takim no, błocie się grało. Ja, ja postanowiłem jak grał na polonii, to były mecz. podobne no, warunki. No, ja postanowiłem obejrzeć pierwszy mecz ekstraklasy w tym sezonie i obejrzeć właśnie koronę. Że teraz, ja teraz, machałem ci z zabranki. Ale, ale, ale <laughs> serdecznie. Czekałem <laughs> pierwszy i od razu właśnie tak. pierwszy tak jak, jak ty mówisz, 20 lat to Mówię, Mówię, a gdzie dach? A kiedyś redaktorem Magdziarzem oglądaliśmy pojedynek Realu Madryt z Barceloną u mnie w domu dawno z 15 może, albo 12 ja lat myślę, temu. Myślę, że właśnie za 20 nawet bardziej. No, może, może tak być, tak. Oglądaliśmy i w przerwie przełączyliśmy się no, na stomilorstwem. Na stomilorstwem <grym> i utkwił do tego w głowie. Także. To, tam nawet grama zieleni było na tym boisku. Tam w Hiszpanii ta trawka taka, Taki dywanik wiemy. po prostu, pięknie, no, ale no, ale zielono. No, no, ale jaki oni mają klimat? No, no ja wiem, no, ale no, no wieczysz, tak, ale później... Stomil, nie wiem, czy wiesz, że stadion 100 Stomilu Olsztyn jest położony w miejscu, w którym było osuszone jezioro. Nie, nie, nie, <grym> Więc wiem, generalnie Ma No to... <grym> i tam tam spływa? Nie, tam, no. ale to wtedy ja, nie było błota, po prostu było żółte. To było było żółte, tak jakbyś grał na piersiach. Ono jeszcze istnieje w ogóle? Nie, nie, nie, nie, no chyba, chyba nie, już tam się w, tam w, w ogóle to tak jakbyś grały. Postanowiliśmy wrócić do, do koncepcji jeziora Tam pro, pro, pro, pro, prościej było łosie wpuścić niż piłkarzy, niż piłkarzy 100 milu e... To może w ogóle taka tendencja, w Warszawie no. wiadro, tam jezioro a W Bełchatowie na przykład było zupełnie jak na meczu Juventusu Turyn z Lechem Poznań, tak? za to był taki opat atmosferyczny, a okazało się, że Polonia Warszawa przez to, że nie przygotowywała się do sezonu e, w ogóle to kibice nawet, e, czytam na Forum Legii Warszawa, że w ogóle po cholerę jeździć na jakieś zgrupowania, po co wydawać pieniądze, grać jakieś sparingi, przygotowywać się przez półtora miesiąca do startu, jak Polonia Warszawa biegała po parku, wszyscy się z nich śmiali, a mają jedną bramkę mniej strzeloną, czy tam dwie niż, niż Legia są nie, na to drugim to miejscu dzieje, no w to jest, to chyba takie. Ja niemądry. w Polonii to mam wrażenie, że tam taki jest efekt. Takiego. Nie, to jest trochę mądre. To jest tak samo jak Korona zachwycała w zeszłym sezonie, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu więcej biegała od innych. Tak. Nie, no, ale pan, nie, nie. można by Polonii... zadać pytanie, co by było, gdyby jeszcze ta Polonia Warszawa się Odpowiednio była przygotowana do tego sezonu w tym momencie i miała taki gaz, który wynikał z... z pewnej co, Nie, nie no, wiadomo, nie. Wi może byłoby gorzej, tak naprawdę. Ja Aha. może, że w Polonii. W Polonii... Jest no taka możliwość. Maja, po prostu. Polska ekstraklasa jest ligą amatorską, tak. znaczy, I Nie, Znaczy nie profesjonalne wymaga. Ja w Polsce ja, ja mam wrażenie, że tak takiego bo tam był wiadomo, był prezes Wojciechowski i tam wszystko było do góry nogami, I takie ten klub był taki przyduszony w ogóle, stłamszony i nagle tak Kielkiem puściło, tak puściło. I wszystko jest tak. Prezes Wojciechowski, odszedł i tak wszystkim tam puściło i tak sobie na ludzie po prostu wychodzą, grają w piłkę. Po, a postarałeś eee, po, poza za tym świetna. Tak, no ja mam wrażenie, właśnie, że tak jest. Tu jest młody trener, młody, młoda drużyna, która w no, trener, który tak. gra w błękitnych kielce. Tak. tak, to Wychodzi, prawda. gra i też wie, jak się okazuje... Polską piłką żoną ludzi. <głos> <głos> nie tylko Tusk, też jest jakiś taki ryżawy. <głos> no, to ja tu u... ja Nie damy... wiem, dlaczego wszyscy się patrzą na to <głos> Ja no myślę, że. Nadredaktora. Nawet... Na to nad redaktora. Ja nie wiem, czy powinniśmy mogli zgłosić albo założyć jakiejś federacji piłki na śniegu, bo moglibyśmy o. w tym być nieźli. Ja chętnie zostanę w... wiceprezesem w do, do, do spraw PZPN. No. Ale a propos, a propos naszego systemu szkolenia, wczoraj brałem udział w programie w Sportklubie, w którym był autor książki 55 lat kampno, pan Zbyszek Pawłoski. No i rozmawiałem sobie z panem Zbyszkiem, bo po, po, po on jest trenerem, jest nauczycielem, jest trenerem piłkarskim przy okazji. No i mówi, że tam w Płocku, bo on stamtąd pochodzi, zrobili taki jeden z młodszych trenerów, zrobił taki, rozdał kilku trenerom z Płocka, którzy zajmują się tam futbolem, takie programy do ułożenia treningu Siłość, siła, wytrzymałość, szybkość i tak dalej. Siłością. <śmiech> siłością, <śmiech> siłością. Okazało, się, okazało się, że jedynym człowiekiem, który nie umiał przygotować y, nie, pan Zbyszek nie chciał mi niestety podać nazwiska tego trenera, ale jedynym człowiekiem, który nie umiał y, zgodnie z, z zasadami sztuki trenerskiej ułożyć programu treningowego był pierwszy trener Wisły Płock. Wszyscy, którzy pracowali w drużynach a klasowych B-klasowych, jakoś sobie z tym poradzili, z tym prostym testem Natomiast pierwszy trener Wisły Płock y, zrobił wszystko od dupy strony. <głos> Czyli generalnie najpierw, y, najpierw trenowali sprinty, później według tego nałożył im większe obciążenia fizyczne, no i powiedział, że generalnie tak to wyglądało jeszcze parę lat temu w Polsce. Teraz jest, jest ta nowa fala, po, trochę trenerów jest z pojęciem. No, ale to nadal jest problem, na przykład w Polonii Białogon, pan Leszek został zwolniony z pracy, dlatego, że nie było wyników. Chodziło o dzieci dziesięcioletnie. Tak. Mhm. Tak. No to jest, no wiadomo, przecież. Jakby, nic, przecież nikt nie naj, nie najważniejszy, tego, najważniejszy że, jest że, że, że, że w życiu mecz. w tym momencie mecz, o rozwój dziecka i jego włączenie techniki, i tak dalej. Mecz dziesięciolatków jest najważniejszy. Ważne, żeby dziesięciolatki wygrywały po 10-0. No właśnie, Dlatego stwierdzono, że wyostanę. Ale od razu dostał, okazuje się, że propozycje pracy między innymi również z Warszawy. Bo jednak ktoś docenia to, że ten młody człowiek, który kończy kur skończył kursy i tak dalej, ma jakiś pomysł na to, żeby jednak troszeczkę inaczej to no, robić. Pomysł zgodny, z tym, co, co, pomysł, pomysł zgodny z tym, co na przykład robi Legia Warszawska. Tak, ja, tak jak mówię, no, wielokrotnie podglądałem to, co, to, co tam, tam się dzieje. Na przykład teraz, będąc w Hiszpanii, sporo czasu spędziłem, oglądając drużyny juniorskie Barcelony. I nie juniorskie Barcelona B, tak? tylko juniorskie... Ośmiolatków, dziewięciolatków, dziesięciolatków. Juniorskie, juniorskie. Yy, nawet nawet juniorskie, no, na juniorskie, juniorskie. Juniorski. No, 9-latkowie to są tacy poważni juniorzy. No i tam rzeczywiście, no, fakt, że ta Barcelona... To się wers... nazywali, we, ale byli też młodzi. We wszystkich starszy kategoriach, we wszystkich kategoriach. nie Na 24 spotkania drużyny juniorskich Barcelony w różnych kategoriach wiekowych Jeden, fakt... jeden mecz przegrywają, 23 wygrywają i to wysoko, no ale bierze się to nie stąd, oni nie grają o wynik oni grają w schemacie, mają grać swoje. Nie no to wiesz, to jest raz wynik... grają w schemacie dwa, że tam yy, dobór i selekcja tych, yy, tej, Czy to tych chłopaków Czy troszeczkę... To są już najlepsi no ze swoich roczników z całego regionu i nie tylko yy, więc To też jest, to, to, to to jest, to jest też dużo, oczywiście ma znaczenie Bardzo no. jest dużo na przykład chłopaków młodych 12-13 letnich z akademii z fundacji Samuel Eto Kamerończyków jest po prostu od zatrzęsienia w tej chwili w, w tych młodszych... Można młod... powiedzieć, że Kamerunem Katalonia stoi. No w przyszłości za, za, za chwilę pewnie zobaczymy w pierwszej drużynie Mari Maridungu, który jak się na niego patrzy, no to gdyby nie to, że jest brzydszy niż Samuel, to po boisku porusza się tak samo. No i a potem, potem pewnie kilku następnych. Co ciekawe jest, jest bardzo utalentowany jeden Japończyk, jeden Koreańczyk ale wszyscy generalnie mają grać w piłkę tak jak, gra, tak jak gra drużyna nawet nie tyle pierwsza drużyna co drużyna rezerw czyli Barcelona B najczęściej ustawiani są trójką obrońców z tyłu i sobie klepią tą swoją piłeczkę tam. Od razu widać kto. Ma swoją interegę. Każdy ma swoją. <grym> tak, tak, <grym> tak, mają piłkę. No i, i właśnie. Stadzik. Tylko że tam trener nie krzyczy, że mamy strzelić jeszcze 20 goli, żeby wygrać mecz, nie, no, tylko tak, no, ostrzej, to znaczy... ostrzej, Ostr... Mówiliśmy o tym wielokrotnie. pozdrawiam pana Leszka, no, nie tak, tak, no tutaj tutaj bo... spotkał się z betonem. No. Wrócę jeszcze na chwilę do wywiadu z prezesem, to pewnie Ernest, redaktor. Nie przeklnie za to, natomiast yy, natomiast, Boniek powiedział jeszcze jedną rzecz, która też się całkowicie zgadza, bo tak by się przyszło do głowy, czy jeszcze istnieje pojęcie Trumpkarza. Pewnie nie bo nie ma trampek. Bo nie ma trampek, dokładnie. <grym> jest korkarz, tak. I on właśnie, <grym> i, on Albo właśnie tak, i on właśnie w tym wywiadzie powiedział, że w tej chwili inwestycja rodziców w piłkę zaczyna się od tego, że kupują najdroższy strój swoim dzieciom i przywożą Mercedesem na, e, na trening. I mówi, że to, co Związek musi zrobić, to dofinansować tą piłkę dla dzieci z biednych rodzin. Piłka nożna jest sportem biednych. I w tym momencie a, musimy a, zrobić... Tu ma, tu, tu ma trochę racji, znaczy no, dużo racji ma. Trochę, no, kwestia no, kwestia no, jest jego no, ja że... Jak zaczynałem, mówi, pamiętam do dzisiaj pierwsze buty, jakie dostałem, wychodząc na boisko. To po starszym koledze. Nie, nie. To mówi, że dostał buty do, do wyścigów kolarskich. Je przemalował i tam się wbijało korki, robiło się coś z tymi butami. Na przykład jest taka, słuchajcie, fajna inicjatywa. Znaczy, dobrze, że teraz znaczy, bo nie no tak? przede, wszystko, na... przede wszystkim chodzi o to, żeby nie, ale... na przykład dziecko, które przychodzi do klubu i chce trenować, jeżeli to wykazuje jakieś tam Żyby, wie, zainteresowanie, tak. że przychodzi na te treningi i tak dalej, to jest, chodzi o to, żeby ten klub stać było na to, żeby temu dziecku podarować na przykład buty do gry bo tylko szulka i spadeńki, taka znaczy, podstawa, tak, tak? Tak, Taką podstawę. Znaczy Chodzi tak, o to, żeby w klubie była taka możliwość, znaczy, że to dziecko w ja stanie Ja bym poszedł dalej. Ja bym chciał, żeby klub było stać na to, żeby zorganizować i organizować o, co tydzień tego typu zajęcia darmowe, na które mogą przychodzić dzieciaki z całej dzielnicy na przykład, tak żeby potem można było wyłuskać i żeby nawet tym dzieciakom, które nie staną się piłkarzami, nie będą nie chodzi tylko o produkcję, żeby jakby ponieść świadomość tego, że ruch fizyczny jest czymś co istotnym, więcej, bo w to można, chwili, pani, telewizor Panie redaktorze, to można FIFA, robić już teraz bo teraz tak? na przykład na tego typu działania naprawdę nie jest dużym problemem ściągnąć pieniądze z, z funduszy Unii Europejskiej i to się robi. Niektórzy to robią o, co ciekawsze, w Kielcach na przykład nie robi tego żaden klub. No więc, więc ja ja bym, więc ja bym... Więc ja bym, Robię, ja bym to tak, robią w Kielcach. Tak, tak, nie, nie, no nie, kielcach, kielcach to robią, ale nie ludzie związani z piłką. Więc ja bym chciał, żeby, żeby PZP, że mówimy o konkretach, no, no o w, mówię, w ramach nie statutowych działań, którymi są działania u podstaw, przypuśćmy właśnie w małych ośrodkach miał pieczę nad tego typu działaniami. To ja chciałem by, coś powiedzieć, bo y... No, w sumie... Roman Kosecki, jest ja znam przykład, sam go no, Roman Roman Kosek... widziałem w takiej sytuacji, kiedy no, właśnie tak. tak czynił. No i dlatego, Słuchajcie, kiedy przyjechał jest, do Kielcji, i rozdawał ból, rozdawał Nie, piłki, rozdawał słuchaczy, słuchaczy naszych z Warszawy chciałem tutaj, bo a propos... Bardzo, a propos zresztą restauracja, która, knajpa, która jest na stadionie... A propos ruchu? Tak, sportu. a propos Polonii. Stadion... Czy, czy ta audycja zawiera lokowanie na, na, na, st na stadionie Polonii Warszawa <śmiech> nazywa się czarna, czarna Koszula. Nie, to nie Pro... jest reklama. Prowadzi, prowadzi zbiórkę butów, jeżeli ktoś tam wyrósł ze swoich butów albo jego dzieci wyrosły, bo dzieci szybko wyrosły. Mam białe. Dla młodych piłkarzy, którzy... No nie, to jest poważna sprawa. No to jest, y, dzieci, tak jak powiedzieliście, nie, nie, nie mają, wszystkich tak. stać na to, żeby kupić sobie buty za dwie czy trzy stówy, a za pół roku ci stopa rośnie i musisz kupować następne, tak? Więc jest miejsce na stadionie przy restauracji Czarna Koszula, gdzie można buty do gry w piłkę, wiadomo, czyste i w stanie takim, nie żeby się rozpadały, ale takie, w których można grać, można przyjść i po prostu zostawić i, i klub daje pełną gwarancję tego, że te buty nie trafią do kogoś, kto je sprzeda, nie wiem, przehandluje, tylko dostaną je młodzi piłkarze, którzy trenują w drużynach juniorskich i których na ten sprzęt po prostu nie stać. Także jeżeli ktoś ma jakieś takie buty, z którymi gdzieś mu stoją, nie wiem, w szafie pawlaczu czy innym garażu yy, i, i kurz zbierają, bo dzie dzieci wyrosły albo koledzy mają takie, takie, nie wiem, w mniejszych rozmiarach typu 37, 38, 39, 40, no to zachęcam do tego, żeby na konwiktorska. Czy lat, to ja mam? już. <grym> z... z... no, to to nie może zostanie z tymi to... dziećmi, jak będziesz młody piłkarzem. <grym> nie, wiem, nie wiem, czy wiesz, jakie stopy mają teraz 13-14-latki. No, to... Ale masz szansę. Jak kiedyś będziesz młody piłkarzem. <grym> Także konwiktorska 6, wejście główne na wprost, czynne codziennie. Zapraszam. Bardzo dobre ogłoszenie. A propos, tak. dzisiaj widziałem, widziałem jedy... Jedy... rozmawiałem też, miałem ciekawą rozmowę na temat tego, jak się pojawiają na przykład w ciekawych różnych krajach. W Ameryce Południowej głównie i Azji jednak i Afryce na przykład buty z nowych kolekcji czyli piłkarze dostają do testowania buty które mogą sobie wcześniej w nich grać rozbijać buty, które wejdą do sprzedaży za pół roku tak no i te buty, te, te buty, co się tak patrzysz? Słucham cię uważnie. I te buty, oni mają oni, te buty mają przemalowane po to, żeby nie było wiadomo w jakim modelu. Oni nie grają znaczy, w nich. Zapastowane na czarno. Za, zamalowane na czarno, zazwyczaj, całe. tak? I grają w nich po prostu po to, że mają, mogą zgłaszać swoje, swoje uwagi. Mogą zgłaszać swoje uwagi, że tam podbicie za, za niskie, za wysokie i tak dalej, i tak dalej. Co się regularnie zdarza? Jakiś zawsze, od paru lat przy siebie jest taki case, że, y, że któryś z nich postanowi sprawdzić, co jest pod farbą albo co jest pod folią. I nagle się okazuje, że w lidze argentyńskiej albo w lidze wietnamskiej nagle na boisko wyskakuje facet, który ma buty, <śmiech> których, których, które są okryte jakąś szczególną tajemnicą handlową i wyskakuje w nich lata w nich 45 minut, dopóki w łeb nie dostanie od trenera i menadżera w przerwie, bo tych butów nie zabiorą. Ale to nie <śmiech> można im, że tak powiem, muszyć tych butów. Przecież to jest banalnie proste. No. Żeby dostawali nie w kolorach, które potem właśnie, będą w kolekcji. Właśnie ta? dzisiaj prowadziłem rozmowę z pracownikiem y jednej z firmy, zastanawialiśmy się, na ile jest to działanie sterowane przez firmę, a na ile jest działaniem No Tak jak z tymi telefonami, które w tak. magniczny sposób giną we wszystkich knajpach w Los Angeles na przykład. Tak, na tak, tak. Nowe telefony. No, bo, bo może się okazać, że na przykład on, bo one się pojawiają tam na kilku na kilku portalach związanych z tym. Akurat tak jest, że wtedy jest jakiś fotograf, który o tym wie. Który to, że jest tak. Znaczy, no, zazwyczaj dzieje się to jednak, buty testują, zazwyczaj piłkarze, lig tych wyższych, tak? czyli najwyższych. Ostatnio to miało miejsce w meczu River Plate. Mecz River Plate się, się, się generalnie transmituje no wszystkie. Ale to mnie wszyscy pewnie reporterzy koncentrują się na butach. No tak, ale masz transmisję w telewizji. Ludzie stopklatki robią w telewizji, wiesz, wrzucają zdjęcia sami na te różne tam, tamte portale, które się zajmują takimi wiesz, plotkami, no ale... Wiesz, nie, to, to jest... musi być, no proszę Cię, przecież spokojnie można uszyć buty całe czarne, bez żadnego no, logo typu, bez niczego, tak? Super do testowania, do, do testowania super butów to dla takiej firmy nie jest żaden koszt, no. Ach, Nie wiem, może boń, może już... A mo, ale tak, bo... tak ciężko znaczy, mają? Nie, no ja myślę, że, ja myślę, że kolekcja generalnie jako taka jest gotowa parę miesięcy wcześniej. I ona po prostu stoi, czeka na odpalenie. Panie redaktorze, gwarantuję Panu, że da się uszyć czarne buty. Wiem, Bez mam, logo to, producenta. Mam kilka, <grym> pa, mam kilka par czarnych butów. <grym> Mało tego, o ile dobrze pamiętam, <grym> papieru, to, dobrze pamiętam, to do, 90, do 1996 roku, a było kilka przecież film produ produkujących buty, nikt nie miał butów kolorowych. Wszystkie buty były czarne i miały tak. albo trzy paski, albo łyżwę, albo pumę i innych butów nie było. Pamiętam, albo jeszcze jeden, jakieś inne znaczki. Bo... Jeden z pierwszych, <grymiałe> to... pamiętam, był niejaki Daniele Massaro. Massaro który miał w w białe. W 94 w roku, tak. roku, tak. w w roku wyszedł w białych butach i wszyscy się z niego śmiali. Jak to wyszedł w raz w brązowych pumach, albo miał, złotych, brązowe, on, tak. złote i białe miał, to, to, to, to, to wszyscy uważali, że jest jakimś kompletnym debilem i w ogóle szpanerem i w ogóle po cholerę mu złote buty. Okazuje się, że chwilę później w złotych butach już co drugi wieśniak A w czarnych teraz właściwie nie gra już Nikt. Bardzo mało piłkarzy gra w tych klasycznych modelach rzeczywiście Adidasa, które, znaczy, które są na, całe czarny. Nawet nie tyle gra, co nie wiem, czy Adidas jeszcze je... Znaczy, pewnie Byłem pros... dzisiaj w sklepie, produkuje. Nie, ale ja wiem, że produkuje. Chodzi <głos> o to, że nie promuje ich tak. Ci piłkarze z topu no, nie grają w tych, bo bo firmy promują nowe, nowe obuwie, no które jest tylko, albo różowe, chyba albo pomarańczowe, tylko, albo niebieskie. Chabi, Chabi Alonso chyba tylko gra w klasycznych takich, chociaż on gra w właśnie w takich w jakichś Kaiserach, czy jak to się one tam teraz nazywają, te Kopa Mundial, czyli klasyczne buty piłkarskie, takie jest, wyglądające dokładnie jak za czasów Beckenbauera. Dobra, słuchajcie, ja bym chciał, żebyśmy od butów przeszli do Ligi Do Korko do getrów. Dlaczego myślę, że czasami się Bo była! No do... Była. No no znaczy była, była. Chciałbym, żeby, chcia chciałbym, żeby redaktor gaweł się tutaj w tym momencie... Ale co? Że, że... No ale o czym? No, o czym? O Chelsea, która w dupę dostała. A. <laughs> nie tylko o Chelsea, która w dupę dostała, ale też o, że tak powiem, naszych znakomitych piłkarzach, których możliwości podważał redaktor gaweł w ostatnim I, a, bo Mieliśmy cię przycisnąć, Pisz, że masz no... wymienić pięciu lepszych od Piszczka no i no Lewandowskiego. Właśnie. Od Lewandowskiego? No temat Lewandowskiego się nie wypowiadałem. O Piszczku mówiłem, że pięciu jest lepszych. Jest piłkarzy. No to które pięciu które lepszych są... najpierw pozycji. Ja Daniel Alwesz, ale nie w tej nie, no formie. Już na, no aha, no tak, no tak, nie w tej formie. michael no nie. ale nie w tej formie. no michael, michael sprzed dwóch lat, ale nie, nie raz, w tej ale raz, formie. Ale mówimy o teraz, mówię, o dzisiaj dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj kto dzisiaj lepiej tak gra? gra? Dzisiaj nikt nie gra. Nie, <śmiech> nie mam leczu, <śmiech> to ciężko, No to, to, to w, nie, w, w sobotę, niedzielę. Ubiegły wtorek i środę. A tak to znaczy Generalnie, od razu zaprotestuję, bo tak naprawdę każdy może wymienić pięciu piłkarzy i twierdzić, że są lepsi od piszczka, bo nie ma żadnej miarki, którą można ich znaczy, ale po, to jest, nie chodzi o tok, z napastnikiem jest tak, że można powiedzieć, że ten strzela więcej bramek, a ja ten mniej. Ja w zeszłym podcaście nie no, powiedziałem, że Piszczek ci, że jest, jest najlepszym. <suc> piłkarzem <suc grasás> na przykład. <la cars> nie, no co... No, co, no, to co jest w, no. w, no, co jest w ogóle? Let... Jak masz porównywać umiejętności czysto piłkarskie? Postawić na przykład obok siebie Kasiasa i Messia. Ale przepraszam, jak masz porównywać, który z nich jest lepszym piłkarzem? Jasne, ale nie o to chodzi zupełnie. Nie o to chodzi. W zeszłym podcaście... Bramkarz to nie piłkarz. Ja w zeszłym podcaście... Znaczymy, co, chcesz porównywać umiejętności Szukkowo piłkarskie Jana na przykład panowie, i Leonie i nie, ale... wiadomo, Aj, panie po chceś powiedzieć? Nie, chciałem powiedzieć, że... żebyście dali mi skończyć moją wie, wypowiedź. Pani. Chciałem powiedzieć, że ja w zeszłym podcaście nie powiedziałem, że piszczek jest od kogoś lepszy albo od kogoś gorszy, tylko że jest piłkarzem klasy światowej. A, a redaktor Gaweł powiedział na to, że nie, że jest wielu lepszych i że jeszcze mu daleko do klasy światowej, więc słucham. Nie no to przecież już na podcaście mówiłem. No, pięć razy mam to powtarzać. Że, na podcaście że nie świetny... mówiłeś. Napisałeś... Nie no, napisałem napisałem i na jednej i na drugiej stronie, że zagrał Lewandowski... fenomenalny mecz. Dochuknij się w piersi teraz. No. A co, o Lewandowskim nie rozmawialiśmy. Nie co? rozmawialiśmy tak samo, mówiłem, że Polacy, że Lewandowski, że Piszczek są to piłkarze. Nie pamiętam, światowej. że rozmawialiśmy o Piszczku, że, że Piszczek, ja mówiłem, że jeszcze Piszczek nie jest, nie jest, jest światowej jest. klasy. Natomiast co ciekawe, o piszczku, o piszczku w Hiszpanii rzeczywiście co dwa, trzy dni któraś z gazet wyciąga. To nie jest tak, że. No, on może wyjątkowo zjadzić, to nie polska prasa on, tym wyjątkowo razem, tak? nie polska prasa znaczy, tylko ja że żebyśmy się chwilę zatrzymali na tym meczu Borussii z, tak, tak, tak. Ale z Realem, dlatego, no że... właśnie, właśnie, właśnie to jest ciekawe, że po meczu tym pisano nawet mniej stosunkowo niż w czasie kiedy ja tam byłem i pojawiają się informacje w Asie w Marce, w El Mundo Deportivo w sporcie, pojawiają się informacje o tym jakoby to Real Madryt obserwował tego Łukasza Piszczka i rzeczywiście patrząc w jakiej formie jest jak patrzyli kibice w jakiej formie jest, jest Arbeloa ja, nie uważam, ja uważam, że Arbeloa jest dużo gorszym obrońcą od Łukasza Piszczka tak samo jak uważam, że lepsi od niego piłkarze generalnie patrząc na to, jakim dysponują asortymentem piłkarskim swoim czyli Dani Alves i Maikon w tej chwili grają od niego gorzej po prostu w piłkę, jeżeli ja miałbym szukać piłkarza grającego dobrze ofensywnie dynamicznego Dobrego w odbiorze, świetnego w ataku, dobrze współpracującego ze skrzydłowym, czyli zawodnika, który pasuje stylem gry do Realu Madryt, to, to znaczy ja zawsze uważam, że to jest głupie, takie dopasowywanie na siłę polskich piłkarzy do wielkich zespołów, ale tu akurat uważam, że, że to nie jest przypadek. Mało Miałecie tego, jak kibicowałbyś wtedy realowi. Nie. Ale, znaczy, ale w ogóle, to jest ślepa uliczka, Nie chodzi o to, żeby od razu dopasowywać piszczki znaczy, do do albo do jakiego albo do Ale mówię o tym, co klubu. robi hiszpańska prasa. Mało tego. Bo być może, być może bo Rosja ma na przykład takie ambicje, żeby. No podpisała właśnie, z nim właśnie kontrakt. No, tak, bo się on się nigdzie nie wybiera. No a teraz I jeszcze gruchnęła no, wiadomość, że chcą kupować z, z Malagisko. Też bym się wcale nie zdziwił, boisko to jest jeden z najlepiej grających piłkarzy no, w świecie. Ale to wiesz, płasznych. chodzi mi o to, że w tym momencie w takim razie wynikałoby z tego, że Borusja chce inwestować poważne pieniądze w nowych pi piłkarzy. piłkarzy. No, to znaczy, jeżeli chce inwestować w tych piłkarzy, to nie chce się pozbywać tych, których ma dobrych. No, to no, by bez sensu, no, no. Wygląda na to, że, że Borusja. Że, że chce inwestować, a nie sprzedawać. Popatrzmy na tabelę po trzech kolejkach. Tak? No, no, mają yy... piękny stadion, pomimo... mają masę. Mają, masę mają kibiców. najwięcej kibiców na tak. stadionach Także... średnio w tak. tym. Poza tym Borusja, popatrzmy, dwie poprzednie edycje Ligi Europejskiej. Popatrzmy poprzednia edycja Ligi Mistrzów. Nie wychrzli z grupy. tak? Co z tego, że rządzą na swoim podwórku w Niemczech? W tej chwili nawet nie rządzą, bo, bo są na czwartej czy piątej pozycji w lidze, ale jak popatrzymy na tabelę w Champions League, w grupie śmierci na pierwszej pozycji na półmetku jest Borussia Dortmund. Tak, Manchester City już właściwie prawie, prawie że bez szans. A no. Ajax to nie jest wydaje mi się zagrożenie w tej chwili jednak dla Borussii. Borussii brakuje jednego zwycięstwa, żeby wyjść z tej, tej grupy. Tak, tak? że Borussia na spokojnie Borusia Real z tej to, grupy spokojnie wyjdą. To co mówiliśmy w podcaście kilka, kilka podcastów temu razem z redaktorem Rabijem a propos Ligi Niemieckiej, a propos długoterminowego planu i, tak. <trykne> per fluchte <trykne> Macaroni, tak. long Longe <trykne> <trykne> <trykne> <trykne> <trykne> Katastrofa. To, to być może właśnie trzeba budować drużynę Z aspiracjami europejskimi Nie no wiesz, Bundesliga to jest jakby Nadal jedna z czterech no. Mi się, można powiedzieć, że to znaczy jest można czwórka, powiedzieć, że tak, no. ostatnie no, że... wiodło się trochę źle na, można, na tak. rynku europejskim. Można, no, tak, no, ale ale, można w tej czwórce ale wraca, być na no. czwartym miejscu a można być na pierwszym albo drugim znaczy, no, ja... ale oni w tej chwili podejrzewam są na pewno przeskoczyli Ligę Włoską na znaczy, w jakimś no. ogólnym rozrachunku tak? i teraz biją się myślę, że o drugie miejsce z angielską Tak. tak. no więc wiesz yy... znaczy, ja, ja chętniej oglądam yy, szczerze mówiąc mecze średnich, czy słabszych drużyn Ligi Niemieckiej, na pewno niż Ligi Włoskiej, w której w ogóle nie da się teraz nawet Znaczy mecze, nie, na, na, na, nie, mecze nie, na szczycie, nie, szczycie nie, nawet tak. Ligi Włoskiej, to jest Liga francuska, która 3-4 lata temu, to była liga, którą się można było pasjonować bardzo. No, w tej chwili ona zyskuje na, na wartości przez to, że że, PS, że Wszyscy, ja może... wszyscy chcą zbić PSG, które grają z słabą piłkę. No tak to wygląda. No, to, tak, ale, to Ale siłą, jakby siłą według mnie jakby tym, co przyciągało do Ligi Francuskiej, to właśnie było to, że tam się rodziły gwiazdy. Tam można było tak, oglądać popularnie Ligę Francuską. Można było tak. od y, momentu, Dokładnie. kiedy piłkarz zaczynał rosnąć siłę obserwować po prostu jego rozwój a nie Drohba, chociażby. tak no, no, no można no, taki, no, wymieniać hazardu. długo no, no i tyle, no samych francuzów było popatrzcie na skład popatrzcie na skład Arsenalu popatrzcie na skład Newcastle no. United to są wszystko piłkarze wychodzą popatrzcie na to jaką rolę odgrywa w Chelsea Hazard tak jak ten piłkarz gra, gra w piłkę, to ja po prostu yy, patrzę na niego i, i się nie mogę nadziwić, że Real Madrid go nie kupił. Zwany eee. azardem. Azardem. azardem. Tak, także... No według mnie takie PSG to więcej robi krzywdy lidze francuskiej niż, niż, niż dobrego. Oczywiście, bo... że tak. Chociaż z drugiej strony też będziemy miał popatrzeć, jak właśnie... tak, Jak te wschodzące, rodzące się młode gwiazdy z jakiegoś tam klubu, jakiegoś dziwnego Montpellier, który wyskakuje fili... za chwilę znowu konopi, będzie tak, bardzo... Tak, potrafi zlać tam te gwiazdy PSG, którym się nie bardzo chce, bo Stoją są tyle kasy, że no. mają, mają wszystko w nosie. No. no i bardzo fajnie się ogląda to Stadren, który, w którym gra... Yy, yy, Krychowiak. Krychowiak. Mhm. To rzeczywiście. I ten Krychowiak, też no, w Hiszpanii miałem... Łatwo jest obejrzeć mecze Ligi Francuskiej. Obejrzałem sobie dwa spotkania. No to, to ten Krychowiak to kawał piłkarza jest. Kurde, no. To jest naprawdę... No i fajnie, że gra, no, to... no gra, wiesz, on jest, on jest jednym z najwyżej notowanych zawodników no mówię, na swojej no. pozycji w całej lidze. Dlatego... To jest zawodnik, który jest na swojej pozycji, jeżeli chodzi o defensywnego pomocnika, to jest w pierwszej dwójce, trójce, a zawodnikiem kolejki był chyba już dwa czy trzy razy we Francji. Przy tym, biorąc pod uwagę, że na defensywnym <śmiech> pomocniku we Francji zazwyczaj grają reprezentanci Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej, czy Kamerunu, czyli wielkie, silne chłopy, młode, wybiegane towarzystwo. No, mały też nie jest. Też mały, No ale no ale właśnie, ma bardzo mocną konkurencję. Stary też nie jest. No, stary, stary, stary też nie, też nie jest. Też nie jest. No, także, także fajnie. Tak, że... można powiedzieć, że jest młody, silny, nie <guligany. guligany> <guligany> tak. Także naprawdę. Czyli jest z Nigerii. <guligany> jeszcze, jeszcze umie grać z nogami. Słuchajcie, to pięć lat jest, temu, to pięć, osiem lat temu, nie mieliśmy tylu piłkarzy, którzy graliby w takich klubach i którzy by mieli takie... Pięć lat temu to pięć, osiem. pięć nie. Pięć lat temu to nie wiem czy mieliśmy dwóch, którzy występują regularnie w pierwszym składzie w tych, tych najlepszych ligach. Co nie zmienia faktu. że. No A jeszcze nie, w nie. kolejce są tacy piłkarze, na przykład jak ten Wolski z leki, który jest cały czas kontuzjowany, kontuzjowany, kontuzjowany cały czas. Bo on też powiedział, że powiedział, że to jest w ogóle skandal, że gdzieś mu zaginął taki piłkarz z Pola Widzenia no. i co się z nim dzieje, tak? No taki Milik, którego już tam się zaczynają właśnie coś chciałem powiedzieć. Bo jest, jest taka rubryka w gazetach hiszpańskich pod tytułem piłkarze, których warto to obserwować? Ja nie wiem, skąd ci dziennikarze biorą te informacje, naprawdę. No, Piłkarze... Scouting, scouting, no bardzo Tak, ale, ale jeżeli ja rozmięty. biorę do ręki gazetę madrycką, Marka, naj, najważniejszy dziennik piłkarski yy, chyba w tej chwili no oprócz, znaczy France Futbol nie jest dziennikiem, tak? Oprócz Lekip Sportowej Gazety, no Marka to jest absolutny top I ja znajduję w Marce nazwiska Milik i Wszołek, jako ludzie, którzy, na których trzeba zwracać uwagę, mhm. grają gdzieś tam w polskiej lidze yy, panowie, i trzeba ich obserwować, bo to są ludzie, na, których trzeba będzie zaraz kupić do, do, do, ligi, yy, do Ligi Hiszpańskiej, no to mi serce rośnie. No. Bo, bo po prostu jeszcze nie tak dawno, jedynym zawodnikiem polskim, który mógł myśleć właśnie te 5 lat temu o tym, że może zaistnieć w Lidze Hiszpańskiej, to był Smolarek. No i co? Zaistniał. No strzelił cztery gole, czterech mu nie uznali, pograł jeden sezon i poszedł w cholerę. No i tyle go widzieli. No. No. Tutaj akurat to no, po prostu to jest A teraz jest w Biały Białystok. I no. powiedzieć jest, to jest bardziej adekwatne niż... No, no. No, takie kariery piłkarskie. I Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz Rasiak strzelił. Tak. No, od no, tak, od razu po prawda. tym, jak niech został no, prezesem. Tak. <laughs> Rasi No. Także no, bardzo fajnie, że, że tam Lechia zaczyna w piłkę grać swoją drogą. Fajnie, że Rasiak. Ja pamiętam, jak on grał w, w Championship, czyli w Lidze Angielskiej. Strzelał fantastyczne bramki. Wszyscy się patrzyło, no, no. patrzyło na te bramki, to po, Klinia, po prostu było absolutnie przelotnie... Rewelacja. W Gorklinie właśnie z Sebkiem Milą. A tu proszę, Sebek Mila, kapitan reprezentacji. Wydawało się, że. Jak kwiat. Y, Fuu, Śląska Wrocław. Mistrza Polski chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć mistrza Polski. Sebastian Mila, wiecznie młody, obiecujący. No ale zobacz, ale, ale Sebastian Mila y, się pozbierał do kupy. Po tym, co się działo w Austrii, Wieden i Valerendze, Oslo, jak tam był, to już się no, tak. wydawało, że ten człowiek no, że zajmie się kariery, tylko i no. wyłącznie prowadzeniem restauracji na rynku we Wrocławiu i niczym więcej. I to jest koniec jego możliwości. A teraz się pada pytanie do trenera Fornalika, czy on by nie rozważył tego, żeby Mile do reprezentacji powołać. Wtedy, kiedy Obraniaka nie ma jako jego zmiennika. E, I Forenalik mówi, że on absolutnie nie odrzuca takiej możliwości, biorąc pod uwagę to, że, to że Saganowskiego teraz, powołał na przykład do kadry. Jak widziałem mecz Zagłębiem Lubin, ten ostatni, no to... No właśnie. To, Śląsk, to nie. To nie. To nie. To ale, w ogóle ale, nie wiem, czy wiecie, okazało się, że... Ale jakbyś popatrzył na mecz Ląska z Lechią Gdańsk, to mila Tak. No to właśnie no właśnie. Sam z... wygrał mecz. No, ale z jest taki no, problem, że z nim no, ale nigdy to nie wiadomo, do reprezentacji czy... by się przydał zawodnik, który jednak nie schodzi poniżej wiesz Tak, właśnie. Z Milo jest ten problem, musi że on być, potrafi zagrać spełny, mecz no. świetnie. Jak nie, mówiliśmy sobie w reprezentacji tak, w meczach ale... grupowych pozwolić tak, na to, tak. żeby postawić zawodnika. Nigdy, który nie, wiesz, zaraz... nigdy nie wiesz, jak Nina od tego dnia. To czyli... musi być taki typ, trochę jak Jacek Trzynówek, który nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Nawet jeżeli ma gorszy dzień, to musi to wybiegać po prostu. Ale reaguje w to, co mówił o reprezentacji zawsze lubański, że reprezentacji się nie buduje, reprezentację się ma. Czyli w Myślę, ma się piłkarzy, którzy są na takim poziomie, poniżej którego nie zejdą, a rolą selekcjonera jest po prostu dobranie właściwych ogniw do zawodników, którzy grają na najwyższym poziomie. No i mam wrażenie po meczu, właśnie, którego niestety nie widziałem, ale widziałem mecz z RPA, czyli po dwóch RPA i Anglia ty w ogóle meczu z Anglią nie widziałeś? No czy w ogóle już widziałem, ale nie widziałem go na żywo, tak? Bo później sobie... Na no że to się nie odbył, ty? <śmiech> <śmiech> To było nie, ty nie nie nie to, Jest, nas więcej, znaczy, ty? jest nas Czy w ten sposób to akurat... Nie jesteś sam. akurat siedziałem przed telewizorem i, i oglądałem to. Natomiast w Hiszpanii To, to coś ogóle... cię pomyliło? Oglądałeś wtedy, jak nie było, a jak był, to nie oglądałeś. No tak. Czy oglądałem wtedy, kiedy miał być. Oglądał na żywo. A Następnego dnia o godzinie 17 zaplanowałem sobie... A nie, bo to było nasze. Żywo to o 17 następnego dnia. Tak, tylko to że. To nie ja... była powtórka. <laughs> nie, to ja powtórkę obejrzałem raczej, raczej Kolejną po, po powtórkę. powrocie już do domu. Tak, no to rzeczywiście, no mecz powinniśmy z Anglią wygrać 3-1. Myślę, że to był ten wynik, który oddawał grę w tym meczu rzeczywiście. Nawet moja mama, która średnio się zna na futbol, powiedziała: Dlaczego w tego meczu 3-1 nie wygrali? Ja mówię, nie wiem, mamo. <śmiech> nie wiem, ale wiem, że, ale wiem, że, na, że, że w, w rewanżu na Wembley tak tych punktów, tak, zabrakło lekko, tak lekko nie to. będzie. Tak, ja lekko, nie nie wiadomo. Co, tak <śmiech> lekko nie będzie, ale myślę, że po tym pierwszym meczu, kiedy zagrali z Anglią, okazało się, że da się, że z Anglikami można grać normalnie w piłkę, to też jest trochę taka psychiczna blokada, z z, da się grać. Z, się z nami grę, to, to jest, kwe... na Wembley jak będą wychodzili, to jest jedna podstawowa historia, to jest z jakimi, co będą mieli w głowach po prostu no wychodzą tak, No ale właśnie To mówię, jest bo... podstawowa historia. Tylko, że do tej pory polscy piłkarze z reguły... Przegrywali mie... mecz przed wyjściem. Tak, mieli zawsze w głowach, to z Anglią się grać nie da. A tych 11 czy tam nawet 14, którzy grało w tym meczu, już wiedzą, że się da. Że można, że można ograć obrońcę angielskiego i to nie jest wyczyn jakiś nie, nie, niewykonalny, że Runeja da się powstrzymać, że to no. wcale nie jest tak, że Runej sam nam strzeli sześć goli i tak dalej, i tak dalej. No znaczy, i... podobnie zaklinaliśmy rzeczywistość przed, przed Euro, twierdząc, że, yy, że wiesz, że to, to, rola trenera bardzo jest jednak istotna, mhm. bo y, wiedzieliśmy o tym, że Lewandowski to jest piłkarz, który nie boi się piłkarzy formatu światowego, czyli dajmy na to Niemców, tak? Y, bo, bo ich regularnie ogrywa. Lewandowski okazuje się, nie musi się bać zawodnika Pepe, bo zrobił z nim co... No nie co znaczy, uświec, to było, nie, to, Pepe to... Pewnie no, <śmiech> nie wiem, czy on się spał na następnej nocy, bo nie, został, został kilka razy... nie ma mózgu. Został kilka razy ośmieszony w czasie tego. To pokaz że zawodnicy polscy grający w Borusii nie muszą się nikogo obawiać Krychowiak też wie, że nikogo się obawiać nie musi bo jeżeli czy tam taki Obraniak po którego samolot specjalnie wysyłają po to żeby, po to, żeby wrócił, wrócił. wrócił na czas ja się też zastanawiam ile w tym było ile w tym było premedytacji yy, po, w poprzednich meczach yy, tej kolejnej czerwonej kartki którą Obraniak dostał tak się zastanawiam, że jemu to w ogóle nie pasuje to zgrupowanie kadry złapał czerwoną kartkę, żeby nie musieć, nie musieć się znowu bujać do Polski Trochę mi to tak wyglądało niestety. No, no, ale, także... przecież Co? Co? Ja, ale przecież wiedział, że w meczu z Anglią zagra. W meczu z Anglią, ale mówię o meczu z RPA. Znaczy, że chcesz powiedzieć, ja, że z może z premedytacją dostał. On trapiał Mo Mołdawią. Tak. O, z Mołdawią, żeby nie. No właśnie, przepraszam, mi się kolejność meczów powaliła No ale to to jakaś bardzo naciągana przecież widziałeś, jak to wyglądało na boisku i trochę powinieneś znać się obranionka, bo nawet z nim rozmawiałeś. Po prostu chłopak się zdenerwował. No. no właśnie to mi trochę nie pasuje do niego. bo tak no, się nie, pasuje. nie no przecież. W ogóle cię. on się w ogóle nie przecież nie Jak rozmawialiśmy, w, to widać było, że to kozak taki wiesz. Zresztą jak oglądaliśmy mecz, proszę cię, z Francuzami. Tak. Tam z no, Francuzami też w ogóle się pier, nie denerwował był no, do bitki. No, Zdaje się, że czerwoną kartkę w tym meczu zobaczył no, też. Czyli on był pierwszy tam do bitki, no. bo po prostu rzucał się na wszystko. Znaczy on no. jakby popatrzeć kto z naszych piłkarzy ma mały kartek czerwonych dołoży, najwięcej w, ostatni, tak. w ostatnim okresie, to jest to obraniak. Hmm. Nie, no, kozak jest, kozak jest. No, tak tak jeszcze, proszę, że... bo tak chciałem, bo tu gdzieś umknęło wrócić do Sebastiana Mili, bo okazało się, nie wiem, czy wiecie, że Wojtek Wolski, który a propos Jest ja, jego kuzynem. Ja, tak, jest jego kuzynem i widziałem jakby, wywiad z Wolskim przed meczem właśnie Śląska z Zagłębiem i Wojtek Wolski powiedział, że jak byli mali, to w ogóle Sebastian Mili na wrotkach, to był najlepszy w rodzinie. <głosy> I że to jemu wróżyli karierę hokejową, no bo tam te... te... Gwardii koszali. Tak, tak. No a to wykazało, że niestety... Zawsze mnie to zastanawiało. Niestety został tylko piłka. Ja jak, ja jak z kolei byłem mały, to zawsze mnie dziwiło, jak w ogóle w Szczecinie, w Koszalinie, w Gdańsku, drużyny hokejowe. Wiesz, hokej to w górach. <śmiech> ja też tak myślałem. Byłem mały, też mnie to dziwiło. Że skąd... to w ogóle że to, nie przyszło to, to, do głowy, że to że zimowa to w... dyscyplina, a skoro to zimowa, to w górach. Bo w górach jest śnieg. Ogóle... <śmiech> gdzie to jest. A potem jakoś dopiero z biegiem. Z mi przyszło do głowy, że potrzebne jest lodowisko, a nie góry. <śmiech> No ale wiesz, w Kielcach nie było żadnego krytego, chyba nadal nie ma lodowiska, więc... Nie, więc, chyba nie było. Więc, I chyba nie ma. Więc lodowisko mu się kojarzyło tylko i wyłącznie. No zaraz, nie mogło być tak, że... Mnie się lodowisko w Kielcach głównie kojarzyło z wojną między szkołami, szkołą moją podstawową numer 2 i szkołą podstawową numer 15. Moi koledzy z klasy, którzy byli bandytami, regularnie chodzili do szkoły numer 15 i posypywali im lodowisko solą. Dlatego, że oni mieli najlepszych łyżwiarzy chyba oprócz szkoły podstawowej numer 6, która była szkołą sportową, to Najlepszych, najlepszych łyżwiarzy na wszystkich tych spartakiadach młodzieżowych y, miała piętnastka, która nas regularnie we wszystko lała. Y, na, na, w, co w, was łyż, lała? w łyżwiarstwie. W sensie w hokeja, w kaczykuper, w <grym> <grym> <grym> no, <i>, jeździe figurowej. <grym> więc moi koledzy, którzy na łyżwach jeździć nie potrafili, <grym> <grym> tak sobie brali do serca tą rywalizację międzyszkolną, że posypywali im lodowisko solą. A mieliśmy, a tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia mieliśmy jedno lodowisko na pika. Dobrze, dosyć tej mało. To też nie ma z prawdziwego zdarzenia. Nie, tam nie ma basenu. Co, Ale tam tam był basen. Miejsce, miejsce, gdzie jest lodowisko. To jest osobne. To był basen. No. A też był, jest. Basen. No, wlecie, tak. był basen. A w ogóle nie ma ulicy pika. Jakbyś się nie, nas ja, już, już nie ma. <laughs> następny temat. Następny temat, proszę. E, następny chciałem temat. pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy ze skarżyska i powiedzieć, że jechałem ostatnio, bo mamy przecież kluby w skarżysku, które nas słuchają. Tak? Tak. Nawet mamy zaprzyjaźnionych jednostek. Ja mam dziadków. w Skarżysku. Yy, no A i ja przejazd kolejowy. Przejazd kolejowy w <laughs> Przejazd kolejowy w Skarżysku wyremontowali. Wreszcie mi plomby nie wypadają z zębów, jak przejeżdżam przez Skarżysko. No, tak tyle chciałem. A propos Skarżyskiego sportu. Jak o Od... się teraz przejeżdża przez no właśnie. kolejowy? No jak w którym momencie w Przez no, się No, przez, czy... ale nie nie mówię, Czu, to jest się... suche suchetniowa. A. <laughs> Ale słuchacze, są suchetniowe czy przejazd Suchetniowa, skrót myślowy, że zrobiłem. A ten taki. Suchetniowa, skarżyska przez suchetniową. Ten taki gdzie no. 10 ten torów, to. ten przejazd? Ta, ten ten, w suchedniowie. Ten, ten suchedniowie, tak, ten suchedniowy Agnieszka Radwańska. No co. No, lepiej rozwijać, o My chciał przyjedzie w suchetki. to zgodałam się, że przyszła, bo tydzień. z Krakowa, to jest obok suchetniowe. <grym węże> I <grym> się <węże> No co, no ja, ja nie komentarz, węże węże. komentarz do tego, co się wydarzyło, mu jest taki. Po pierwsze, wszyscy wiemy, że światowym numerem jeden nie jest Agnieszka Radwańska, ani Karolina Woźniacka, tylko że jest to Serena Williams, która pełni rolę w tenisie w tej chwili taką jak parę lat temu Kim Kleisters, czyli wybiera sobie tutaj. która nie... właśnie. Po... Kończyła karierę, karierę tak, która wybierała sobie turnieje, w których chciała grać i grała tylko w tych turniejach, w których chciała i wygrywała je, w związku z tym rankingu była 15, 12 albo 8 nigdy nie była pierwsza, albo raz była w karierze chyba pierwsza, ale jak już nie, jechała, by było, była tam przez jakiś czas pierwsza no, krótko bardzo, jak, jak, jak popatrzysz to ona w tych rankingach tam czasowych to ona jest mhm. w ogóle jakimś szarym ogonie tych jedynek ale wygrywała, chciała wygrać Australian Open, wygrywała Australian Open, chciała wygrać yy, Wimbledon, wygrywała Wimbledon i Serena teraz też tak robi, że wygrywa tylko nie jeździ na te mniejsze turnieje, chyba, że pasują jej do rytmu przygotowań, no ale pokazała yy, jak się gra w Masters, bez straty seta ograła całą czołówkę. Wiemy, że potem jest szara powaja za ręka, a numerem czwartym na świecie jest Radwańska i albo będzie lepsza, i albo gdzieś wygra wreszcie jakiegoś turniej wielkoszlemowy i pokaże, że, że stać ją na to. Jeżeli będzie grała tak jak w tym Masters ostatnim, to pewnie jakiegoś wielkiego szlema wreszcie wygra, bo może Serena gdzieś wcześniej odpadnie po drodze. Albo skończy karierę, może albo... Końcu, bo trochę starsza jest. <laughs> tak, Radwańska ma szansę doczekać tego no czasu. Tak, kiedy tak. To... No i, i, I może się przebije do tej, ale jej realna siła to jest to czwarte miejsce w tej chwili w światowym tenisie. A dlatego, żeby zająć lepsze miejsce w tym Masters, no to kluczowy był pojedynek z Szarapową i jeżeli wygrałaby z Szarapową, to co mogła zrobić, bo była... Bardzo długimi. To byłaby w finale, pewnie. Byłaby pewnie w finale, tak. Dlatego, że nie trafiałaby wtedy na serenę, mhm. tylko trafiałaby na. Kto tam grał w drugiej parze. Nie oglądałem dru drugiej połowy drabinki w ogóle. No no, nie ważne. Musiała grać Szarapowa z kimś, tak. No to tak, to ta, ta, ta. nie nie, tak. No, nie, no, już nie wiem, z kim gra Szarapowa. Nie za ja no. no, Nie znali? No chyba, no, chyba tak. Ale w każde... też, jakoś w każdym... też mi w ogóle mi. to umknęło Nie oglądałem w ogóle tej drugiej połówki Skupiłem się na, na, meczach, na meczach radwańskiej I wystarczyłoby to, że nie, nie trafia na serenę I miałaby szansę na to, żeby zagrać, zagrać w finale Bo jak grała z Sarą Rani No to taki tenis, że po prostu nie można się od telewizora było oderwać Trzy pół godziny siedziałem przy telewizorze I nawet sobie herbaty chyba nie wychodziłem z, zrobić bo, bo nie wiedziałem, co się za chwilę wydarzy jeden punkt, 13,5 pół minuty walka o jeden punkt w tenisie kobiecym niesamowite, no ta Sara Rani też rzeczywiście nie, nie grała nieziemski tenis w tym meczu z, z Radowańską bardzo się to przyjemnie oglądało I no dobrze, że jest taki tenis, który nie kończy się na grze surf and volley bo u nich tych smaczków taktycznych... No Radwańska to w ogóle sobie taki maraton dobry zrobiła na tym No właśnie, no i za zapłaciła, bo realna wartość Radwańskiej też nie jest taka, że ona wychodzi z Sereną i przegrywa z nią 6-2-6-1. Tylko raczej pewnie urwałaby jej może seta, gdyby... No, urwała jej w finale, w finale Wimbledonu. Wimbledonu więc... Tak, no, ale, no tak. Także myślę, że z tych zawodniczek, które były na Masters, to Radwańska nie grająca, nie grająca wcześniej maratonów, bo zagrała z Izerani. I z Szarapową pierwszy pojedynek też zagrała bardzo, bar, to wszystko bardzo, wszystko, tak, wszystko wszystko bardzo, bardzo długie mecze. Trzy tak. pół godziny, no, trzy to, to, to też jest po tak, raczej, dzień że, że, że w, gra. grając, grając w tego typu turnieje takich szybkich i bardzo intensywnych, nią, no, to jest tak, że to trzeba bardzo, bardzo mocno uważać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o turniej Masters, kiedy to jest koniec sezonu sam i te zawodnicy naprawdę są z nas kraju. No trzeba wygrywać po prostu było... tak jak to robiła Williams, czyli po prostu wygrywać tak, no, szybko. No, no, no, no to wiesz, no, to trzeba być Williams. No, bo, tak, trzeba, trzeba mieć siłę, trzeba mieć ja nie pamiętam, czy była taka historia, żeby ktoś walczył tyle, tyle, yy, tyle godzin na korcie w masce. 3 godziny na wygrywanie 3 mecze, i, i, 10 i i potem godzin, wygrywał 3 dni. Masters, Tak, i potem wygrywał masę, No i, i wyszło z po grupy, fizycznie no. No, i To fizycznie niemożliwe. Nie może to jest. niemożliwe. Ja nawet no, podglądałem, tylko będąc na meczu korony, podglądałem, bo tak się założyłem, nawet z kolegą, że mówię, czterech gemów to ona nie ugra z sereną. No i ugrała 3 nie miałem z tego jakiejś wielkiej satysfakcji i poza ale... tym Serena grała w tym turnieju naprawdę znakomicie, no jak ja obserwowałem Serenę to ona znaczy, grała ona gra rewelacyjny jak... tenis ona, ona... znaczy grała tak kombinacyjny tenis ja dawno jej nie widziałem tak wszechstronnej znaczy... poza, a poza tym ona gra jak facet, no kurczę no jest, no, jest silna, ale oprócz tego gra tak szybkie, ale finki, ale świetnie technicznie też grała miała świetne zagrania techniczne takie typowe właśnie właśnie grała bardzo kombinacyjny tenis, jak na nią w tym, w tym Masters i to było zaskakujące. No, grała świetnie, po prostu jej wychodziło wszystko. No ale tu wyjątkowo rzeczywiście w tym turnieju myślę, że to jak, jak dobrze Radwańska grała w tenisa, oddawałoby jej miejsce w finale. Dlatego, że moim zdaniem była od Szarapowej lepsza, przegrała... No, przez kilka rzeczy niestety no, tak, tak, tak bywa w sporcie, że. że nadal ja myślę, że one się Nadal, nadal, nadal się upieram, czało, czało. że czasami zespoły lepsze i sportowcy lepsi, czasami jednak przegrywają. No bo to, nie. <śmiech> <śmiech> nie wracajmy do tego tematu. <śmiech> nie, no mówię teraz o Radwańskiej, no bo będąc, w, pokazując bardzo szeroką gamę uderzeń, kilka, kilka backhandów i z Szarapową i Zerrani zagrała z takich płaszczyzn, że no, ja widziałem takie rzeczy z backhandu tylko w wykonaniu Federera. To jak ona ma miękki nadgarstek, to co ona robi grając niektóre dropshoty, to, to nawet i Federer takich nie, nie, nie, nie gra. To jest po prostu... Fakt, nie, nie zaszkodziłoby jej, gdyby była 10 cm wyższa, no ale na koturnach się w tenisa grać nie da, więc to już nie urośnie. Ale myślę, że nawet nie to, bo, No, no i, i drugi serwis, niestety. Na, na li wyższa nie jest. A tak, ale Nali na ma dużo lepszy drugi serwis. I to u zawodniczek niższych niestety wychodzi, że y, musi mieć drugie podanie. No tak, dlatego, no. że zobacz, jak grała z Sarą Errani, Sara Errani nie wchodzi w kort, ta, y, żeby zaatakować drugie podanie Agnieszki. Y, ma podobne warunki wzrostu, Rość siła. Szarapowa i Venus Williams wchodzę, praktycznie nie. wchodzą nawet po pół metra metr w kort po to, żeby atakować drugie podanie. I drugie podanie to jest w większości punkt przez Agnieszkę z zawodniczkami wyższymi i silniejszymi stracony, A ręka to ją strasznie kaleczy. z tego no, więc, to, albo, więc albo Agnieszce siedzi pierwszy serwis i wtedy rzeczywiście walczy jak równa z równą z, z tymi najlepszymi te, te, te, trzema tenisistkami. ale jeżeli pierwszy serwis jej nie wychodzi, no to ona bardzo dużo punktów przez to traci. No, tym niemniej pokazała, że jest jej miejsce w światowej czołówce w tym sezonie, to w ogóle nie, no Ja to się cieszę <coughs> absolutnie z, z, głównie zasłużone. z tego, że tak jak się bałem na samym początku, kiedy, kiedy zaczął się ten wzrost i ona dobijała się do tej, znaczy dobiła się do tej, do, do tej pierwszej piątki. To ja się bałem, że, to, że żeby to nie było na chwilę, żeby to jednak trwało i ciągnęło. No i cały ten sezon pokazał, że, że ona się utrzymała cały czas w tym, a co więcej dobija się coraz mocniej, coraz bardziej, bo, ten, bo ta przepaść, znaczy ta, ta, ta, ta, te ta różnica między, między nią, a na przykład szarapową, czy Azarenką jest coraz mniejsza, mimo wszystko. Dawniej ona nie podejmowała nawet walki z nimi. To było tak, że się kończyło tak jak z William. Skończyło się po prostu szybko i, no, to tak i często kolej, się kończyło w ogóle To jest przedmocze. tak jakby, tak, wiesz, tak kolejny krok gdzieś tam przeskoczyła tak. i teraz jak to zwykle bywa kolejnym przed nią. No znaczy i widać było też... To się okaże. Widać też kolejną rzecz, że to, że kiedyś ona grywała w takich turniejach na przykład, w dużych turniejach grała i debel, i singiel. Teraz te deble gra dużo rzadziej. Bardzo jej to pomogło w grze singlowej, jest dużo świeższa i zagrała w ogóle turniejów w tym sezonie mniej, a paradoksalnie w Masters pierwszy raz awansowała do Masters, dlatego że miała wysoki ranking, a nie jako rezerwowa zawodniczka i pierwszy raz z grupy wyszła, tak a, a zagrała Grała... To zaczynają myśleć, że, że tak naprawdę teraz w wiesz, no. tenisie nie chodzi o to, żeby zagrać wszystkie turnieje, czy większość turniejów yy, tenisowych, bo to tak już nikt nie znaczy, robi z samej czołówki. Wiesz, tak, tak to się robi jak, nie wiem czy pamiętacie, jak, jak wchodziła do pierwszej czterdziestki Radwańska, nagrywaliśmy podcast i porównywaliśmy ją wtedy do tenisistek takich tam jak ta z Indii, taka artystka, co to była bardzo Mirza, Mirza Sonia bardzo utalentowana zawodniczka, i mówiliśmy, że to, tak, że to taka podobna półka w tamtym momencie, gdzie jest Sania Mirza teraz, a gdzie jest gdzie jest Agnieszka Radwańska? jak szybko z tego miejsca 40 zobaczcie, że blisko, blisko 40 miejsca to w tej chwili jest Ulka Radwańska a Janowicz dzisiaj wygrał awansował do trzeciej rundy w Paryżu mm -hmm. i Janowicz jak będzie tak grał jak gra z jego warunkami fizycznymi i z jego serwisem, to, to i on w pierwszej 30 niedługo zagości, bo on teraz ma znaczy, ranki 69, tak ale to jest tak akurat się ten ranking ułożył, on powinien być w tej chwili na koniec sezonu powinien być koło pierwszej 50 to Dawało jego realne miejsce w rankingu. Z Radwańską to też wydaje mi się, to tak o tym nie mówimy i też mam wrażenie że nie, trochę w prasie ten temat jest pomijany, no ale jednak zmiana trenera o, to bardzo. To, co w zasadzie mówiliśmy też my i, i wielu fachowców od bardzo dawna, że no jakby ten e, taki układ ojciec-trener e, jednocześnie, no wcześniej czy później się musiał wyczepać. Nawet woźniackiej nie szkodzi, zaczął szkodzić, zobacz. Znaczy, no, wiadomo, no, nie, no, generalnie <laughs> no, chodzi o wiek. No. No. Dopóki to jest jakaś tam dziewczyna, dziewczynka, czy ktoś, kto jest jeszcze młody i nie do końca wie. O co chodzi? No to, to ojciec się przydaje, no ale w pewnym momencie trzeba już gdzieś tam no nawet tak. nie tenisowo, życiowo wyjść na. Odciąć pępowinę, odciąć z... wyjść z domu. Siostro mówiła, słuchaj, tak się to nie udało. E... I nie przeszkadza. No wiesz, tam. Czy znaczy tam, tam, tam, znaczy, oczywiście tam były, tylko też no, były. Ja były że no, te treningi, No i tam, no, tam, tak, zawsze, tak. tam zawsze jednak byli jakieś trenerzy trenerzy. Tak, tak. No, tak. On, on był tam, raczej no, znaczy, menadżerem to niż. To trenerem, jest, tak, jest tak, fabryka. Siostry był Osobna fabryka tenisowa Nie, to właśnie chodziło to, żeby wpuścić kogoś też z zewnątrz, tak? Żeby ktoś popatrzył na Radwańską i jej powiedział wprost, nie wiem, technicznie, tak, to robisz hmm. źle, to popraw tu, tu, tu inaczej, tak. Ale że ty... Też i ta zmiana cyklu przygotowań, znaczy to, wiesz, że ona i... przestała grać w każdym turnieju, że, że zaczęła I... wybierać te turnieje, I... które dają jej ranking, który pozwala jej awansować do Masters, a jednak powoduje to też to, że ona nie gra aż tak wiele i ma więcej sił na to, żeby grać w poważnych turniejach. Ja myślę, że to może zaowocować w przyszłym sezonie jeszcze bardziej, jeżeli się tą taktykę poza tym, bo tak grają teraz kobiety. Poza tym jest tak, że ona y, rzeczywiście to ile ona już zarobiła na korcie, powoduje, że ona też nie, nie musi. musi myśleć kategoriami pod tytułem, zagram kolejny turniej, w którym zarobię 200 tysięcy dolarów. No na, właśnie, na to na chodzi. Wcześniej, wcześniej, zarab... wcześniej, bo, bo, bo, wcześniej zarabiała. Rakieta mi się psuje, muszę zarobić na nową. To też tak być może, że wcześniej zarabiała. Teraz już zarabiać nie musi, teraz już szuka, szuka czegoś innego. Bo prawda jest taka, że najwięcej zarabia się na wielkich szlemach. No, no to oczywiście. Jest, to jest tak, że teraz już, się... teraz już nie musi zarabiać, może się skupić ja, na ja pamięta... zarabianiu. Na tak, zarabianiu naprawdę tak. dużo ja pamiętam, Teraz nie musi te... zarabiać, na życie. A Pani była tak. ten ścieżkę kurnikował, ona wcale najwięcej nie zarabiała w Wielkim szlenie. No to tak, to prawda. <śmiech> I ja, no no i... ale Isia... Różnie bywa. Ona zarabiała przy gwiazdą. okazji pieniądze. Ale Isia na przykład, to, bo ja zawsze mam taki, patrzę, jak gdzieś sobie pojadę za granicę, to zawsze tak przypominam, że, że patrzę sobie na, jacy polscy sportowcy są obecni w mediach. I teraz po raz pierwszy od bardzo, do, do, do, od bardzo dawna było tak, że nie było dnia, w którym nie wziąłbym gazety, albo na przykład idziesz koło sklepu sportowego w Hiszpanii i na wystawie reklamy re, reklamuje rakiety tenisowe, babolata Agnieszka Radwańska, tak? Znaczy Agnieszka Radwańska jest bardzo popularna jako tenisiska ze względu na swój styl gry. bo On bo jest, jest taki. bardzo trochę, widowiskowy jest. Bo on jest widowiskowy, taki troszeczkę bardziej w starym stylu, czyli nie jest tym wiesz, Patrząc na Radwańską, olej, masz wrażenie, taki, że taki, możesz, to jest że taka możesz grać. Za pięknym tenisem. Że możesz grać tenisa tak jak ona, bo, nie jest, bo ona nie ma metra 90, nie ma tyłka jak Serena, tak, nie jest, nie jest zwierzakiem, tylko jest taką normalną dziewczyną. Patrzysz na nią, chce, <grym> metr 70 wzrostu. Wiesz, biega po korcie, tak, normalnie ja, nie ja, myślę, ja myślę, że to jest coś takiego to. mówi zawsze mi. Nie wiem, dlaczego od razu przychodzi mi do głowy jedno nazwisko. Amelie Moresmo no. Tak to będzie <laughs> dobry w ogóle. A mnie, a, mnie przychodzi, a mnie przychodzi do głowy, a mnie przychodzi do głowy komentarz y, y, Ambroziaka, który y, Zdzisława, który powiedział, tak biegła młoda serena William z tym wielkimi cyskami na wierzchu, aż tak, Ambroziak zamilkł i bym się powiedział. Hmm. Pięknie rozwija się ta dziewczyna. I ja po czym się zorientował, co powiedział. I powiedział, jak dalej będzie się tak rozwijać, to nie będzie mogło grać w tenisku. O Także... świętej pamięci, ja, to był świetny komentator, nie tylko tenis. Ja zresztą uwielbiałem jego. miał genialne powiedzenia. No, on jest autorem, zresztą tyle czasem powtarzam powiedzenia o Michaelu Changu. Ten chyżonogi A no, ale, ale miał właśnie miałem skojarzenie z Michaelem Changiem dokładnie jak patrzyłem, jak gra Sara Rani. No, no tak, Ściana. No tak, no. No, gdzie, jej, gdzie jej radwańska nie, nie zagrała piłki to tam, to, jest, no. to, to tam ta tam była tak, tak. Dopiero, jak, dopiero jak się trochę zmęczyła to jest irytujące trochę. Mike, no, to Michael Chang no. zwany maszynką bo to tak. podwania piłek <śmiech> no. <śmiech> tak. z niego się śmiali że czy znaczy ja miałem, ja jak byłem, jak oglądałem takiego mecze z Samprasem na przykład. Sampras się wznosił na wyżyny. Ja, to jest jak ja, się na trudnej muchy. Ja się dziwiłem, trafisz. że on nie tak, przejdzie tak. na drugą stronę i mu po prostu nie jednie w łeb rakietą, bo inaczej się go nie da zabić tego czanga. Bo piłką na pewno nie, bo gorzej niż ściana. No, bo, no. bo ściana czasami. A on jeszcze tak nie dużo biegał z reguły, nie? Tak, bo tak jak ten Po drugiej, której się tam miotał, biegał, sprawa, na lewa, Chang tak, tak miał taki kwadrat, który którym się poruszał, prawie z niego nie ruszał i. Ja pamiętam ja pamiętam taki miał. moment, kiedy on, on, Chang zaczynał robić karierę. I potem pojawił się następ, zaczął się następny sezon i nagle zobaczyłem, że jego nogi bardzo poważnie spuchły. I od tamtej pory zaczął odnosić sukcesy. Znaczy, nagle się okazało, że on po prostu, no. Jest chyżonogi jak, jak Asterix po, po napoju. Po napoju, no, no, no. No, no to Fajnie, to... fajnie, fajnie, bardzo fajnie Agnieszka. Zobaczymy, co przyniesie zeszły sezon. Jak jesteśmy przy napojach, rozumiem, że już nie będziemy poruszali tematu Armstronga i tego wszystkiego, co się wydarzyło w no, kolarstwie. Proszę. Mówiliśmy trochę na ten temat. Co prawda, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, w jaką to stronę pójdzie do końca. A ja znaczy... przed chwilą powiedziałem, zobaczymy, co przyniesie z zeszły sezon. No i to znaczy, to w wypadku to ja bym generalnie był zwolennikiem, jeżeli już robi się takie rzeczy, tak, że odmraża się próbki sprzed 12 lat. To odmroziłbym wszystkie po prostu, a nie y, tych, No którzy, tak, ale ty, ale Wiec, to by wystąpił na mistrzostwach Świata? Za zwycięzcę Tour de France uznać no. gościa, który był 86. No, ty, na przykład. To, czy generalnie <śmionym> rozwiązać dyscyplinę. Ja już, znaczy, gdzieś zdanasz... jakiś biedny Polak <śmionym> gdzieś siedzi w jakiejś małej miejscowości, wspomina, że kiedyś miał okazję no. raz wystartować, ale tak naprawdę skończył tylko cztery etapy. I nagle okazuje się, że to wystarcza. Nież! Yes, znaczy, będąc konsekwencje, no to ja rozumiem, <śmionym> że polowanie, które urządzono nam strąga to jest bardzo widowiskowy show, który urządziła najpierw Gazeta Lekip, która w ogóle nie mogła przełknąć, że Amerykanin wygrał Tour de France w 99. Już wtedy zaczęli, zaczęli pisać o dopingu itd. itd. Nie, jak widać słusznie. No, jak widać słusznie, tylko pytanie jest, dlaczego w związku z tym nie zbadano. Nie, ty, tylko zwycięzcę się bada, to nie opłaca się zostawać zwycięzcą Tour de France. Jeżeli koksuje się 100. Tak, polski widzę. Nie opłaca się zostawać mistrzem. <grym> no, no, no, to lepiej zająć drugie miejsce, bo sobie efekcie I tak zostali zwycięzcę. I tak zostali zwycięzcę. I tak zostali W pewnym momencie... Aż koniec to byś Ale W pewnym by tak jechali, No to trzeba by wystawić cały cały Monakium. Monachium. To był najbardziej drugi druga drużyna Jezus, na Oni w zeszłym zdaniu byli tak drudzy, że w klasyfikacji drugich drużyny byliby drudzy. No. <lety> Także... Bo, obrażę, ale, I teraz taka stójka, po prostu jak, a... <lety> jak, jak <lety> w partii, to robimy tu przed metą. Ja, ale Nie, no, a no, przeciwne wypychają tych sprzeciwnych. A obrażacie sobie, jakby zjazd z góry wyglądał? <lety> Dlatego, no, w zasadzie, taka, no bo... taka meta, meta na zjeździe ta... w, w, w zasadzie, przy założeniu, że wszyscy się koksują, najlepiej jest zająć drugie miejsce w wyścigu, <grym> dlatego że pierwszego i tak zdyskwalifikują. Nie, no, ale drugiego, dru... Ten, tam, oni, to jest chyba tak, że pierwszą trójkę to się bada obligatoryjnie. Tak, a ale, ale po 12 rzęce. latach, przepraszam cię, ale... próbek nie odmrażają. A, tam piec... czy, a, potem, a potem jest losowanie. Czy słyszałeś, jakieś... żeby odmrozili próbki próbki pobierane sprzed 12 lat któremukolwiek innemu zawodnikowi oprócz Amstronga? No nie czym znaczy się tam, już to co bo 20 lat temu, to ja bym yy, w sumie zostawił tylko No do, to do tam moje... byś musiał nie zabierać się na Nie, to moje pytanie jest to jest teraz, tak? bo to wszyscy mówią tak, to było wtedy wtedy a, o, się wszyscy koksowali a teraz to już wiadomo, no to jest taka walka z dopingiem, że to się nie da w ogóle, przeprowadzić. ale, dobra, ale, wtedy, tak ale wtedy też była walka z dopingiem no dokładnie, no e, więc, tylko, że, no. tylko, że to jest tak jak z narkotykami i z metodami ich przemycania, czy z każdą formą przestępstwa, zawsze przestępca jest o kilka kroków do przodu przed tym, który go ściga, ja Tam myślę, sam? że jest jeszcze gorzej jeżeli już, <głos> bo wydaje mi się, że porównanie z narkotykami jest bardzo dobrym porównaniem o kilka rowerów. Dlatego, dlatego wszystko wygląda w ten sposób i tak wygląda prawo Ponieważ to się wszystkim opłaca. I tak samo jest z narkotykami, i tak samo jest no tak, z, że... z, z dopingiem w sporcie. No, no, to, najlepszy no, przykład jest to, że to, Utrzymujemy to, pewne pozory, rano. że kogoś ścigamy, a tak naprawdę ścigamy płotki. To przy ale od czasu do czasu łapiemy kogoś bardziej znanego, tak, tak, go, tak, no, tak, tak, tak, że jest spektakularny tak, suk, Kasus i tak, da, kozła ofiarnego. I tak jest. Tak, tak, a potem ja, wszystko, a coś, biznes się kręci. No, no, no, mówię, no, ja mówię gdyby, gdyby tak naprawdę nie. badać wszystkich, wszystkich znaczy, sportowców, to dlatego, byłby naprawdę dlatego, dramat. Dlatego tak. uważam, że w ogóle nie powinno się czas, który zajmuje się przygotowaniem do setnej wielkiej pętli, do setnego Tour de France, powinien zostać w ogóle ten wyścig, jak wszystkie inne, powinny zostać zamrożony, a odmrożone powinny zostać próbki i powinni zostać zbadani wszyscy uczestnicy. Jeżeli okaże się, że, nie wiem, 51% zawodników było nakoksowanych, to jaki w ogóle sens ma rozgrywanie tych wyścigów? Mało tego, jaka jest skuteczność no, tego wszystkiego? Taki, taki sam sens jak wybory Miss Photoshopa. Tylko, że Miss Photoshopa nic nie robi, tak? A oni tam jednak po tych górach jeżdżą, tak? Jest, jaka, jest jakaś część... Nie, no chodzi mi o to, że... Nie wiem, mi... Miss Photoshopa to... jest oficjalnie Miss Photoshopa, tak? Oficjalnie Ta... Kto się fotoszokuje. A, A tutaj udajemy. Tak? Udajemy, tak? Nie, że nie nie, ale udajemy, że nie. Udajemy, że, udajemy że, te... że nie. Że jest tak. kolarzy, udajemy, bo... udajemy, że wszystko jest porówno. Jakaś część ludzi jeździ na rowerach na świecie się i się koks, nie koksuje. Tak, <grym> okresuje, jest tak? trochę kolarzy amatorów, jest trochę ludzi, którzy mają do tego podejście takie, że oni się ścigają i się nie koksują. Tylko, że co z tego, ich pewnie idolami są tacy kolarze, którzy generalnie się koksują. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który opowiadał mi o książce, którą przeczytał o metodach. Obchodzenia komisji, no to sposoby, w jaki, jak mocz pobiera się od zawodnika do analizy przy lekarzu. Tak? Musisz nasikać do, normalnie do, do, do tego tam pojemnika przy lekarzu, więc jest to normalna publikacja, więc kolarze. Idąc na kontrolę dopingową, wkładają sobie za przeproszeniem w dupę prezerwatywę z moczem swojego kolegi, który jest czysty. Ważne, żeby się zgadzała tam grupa krwi, pewnie nic więcej. E, I. W moczu. I, to znaczy, że nerki nie pracują najlepiej. I mają przeprowadzony, przeprowadzony wężyk, taki, który jest przyklejony. Do, do, Zaciskają pośladki. O. Do sprzętu. no po prostu spuszczę te, Od, odblokowujesz. Oklejali sobie własne penisy włosami po to, żeby ukryć wężyk, który mają podklejony pod penisa. No gratuluję. Jeżeli to ma coś wspólnego ze spokojną. Pamiętam mi się film taki. No, ja ja myślę, że, że to nie, nie, nie była jak był A film świetny, bo jeden no, z moich to, ulubionych. Teoretycznie to było science fiction. Jak się okazuje, okazuje się, to, że, nie. że to no. było bardzo blisko rzeczywistości się no. w kolarstwie jest. Świetny film. Jedna z najlepszych scenografii, jeżeli chodzi o, e, o filmy. Właśnie on, znaczy on taki w ogóle był mało, mało science fiction. W ogóle nie wiem dlaczego w kinach nie był. Bo to jeden z lepszych. O, Jude Law, Jude e, man, Ethan ja. Hawke i mhm. Uma Thurman. Bo tak? był w kinach. No był krótko, ale on jakoś tak zniknął szybko. Nie, wiele filmów, nie bo on nie zrobił on nie zabił kariery. Tak, nie. Jak, tak Jak poczytasz, bardzo... poczytasz recenzję i tam jego oceny, to on nie, nie, to nie, bardzo sto... nie stoi film. wysoko. To, ale to masa, masa była, no bo tak, bo ten film jest trochę kasus filmów kultowych takich. No, po pierwsze on jest trudny, tam nie ma jakiejś bardzo wartkiej akcji. Tak? Nie, nie strzelają się, nie ścigają i nie kopią po jajach, więc to, to jest Film science fiction, w którym się nie pada ani jeden strzał. Tak, nie ma nie ma kosmitów generalnie, więc... Nie, są normalni jakby, ludzie. Ale to jakieś więc... ambitne kino, to ja to nie, nie, no powiem, no właśnie, to jest nie... No właśnie, No właśnie, a ty, ze trzy razy go oglądałem. Doskonała scenografia, no bardzo tak, fajne zdjęcia, wracając, świetna muzyka. Wracając do kolarstwa, no to ja już dawno temu powiedziałem to na przednim podcaście, że jakby kolarstwo jako sport właściwie przestało mnie interesować od pewnego momentu, bo no bo to jest bez Ja sobie oglądać tak? tylko wyścig dookoła Szwajcarii. Ze względu na to, że był pięknie mm. pokazowany były przepiękne No ale to Tour de France no ja... jest pokazywany fenomenalnie. No to prawda. Ja Jeśli ja... oglądam to dla, akurat dla w, w Eurosporcie, Polski Tour de France. Dla komentarzy pana Wyżykowskiego no, tak, tak, i tak Na tak, duszy telewizorze że w HP drugi na szczęście. Chłopaki to robiono naprawdę dobrze. Tak, no. ja, Jaroński. Jaroński tak jest. Wyrzykowski, Jaroński. Jeszcze wracając do sportu, bo tak chyba trochę nam umknęła no, jedna po, rzecz. Po, no. Generalnie, że nam się trener zmienił w prezentacji piłki ręcznej. No. Mówiliśmy o tym, I że tam powołania w przyszłości... I są powołania i Tutaj światło może... O, powołania nie są żadnym zaskoczeniem i dobrze, bo ciężko jest zaskoczyć powołaniami w piłce ręcznej w kraju, w którym w którym jest tak mało e, Piłkaczy, piłkarzy ręcznych. No, to a, o a o sile największych no, drużyn jest... stanowią obcokrajowcy w tej chwili. No, tak, że... natomiast to właśnie to, No jak... i chociaż ostatni mecz, jak oglądałem w Lidze Mistrzów Vive, vive. no to, no to mimo wszystko no, ale, Bieski, ale, znaczy, tam rządzili Polacy. Ale no. Szamberi to... No, to no, Część Polaków, nie jest, cześć Polaków nie jest, to, nie jest to nie jest to Szamberi, no, którym Szambery tak, było, to... którym no, było jasne, trzy lata no, temu. No, no nie, ale, ale panowie, no, jak, jakby zgodnie. nie patrzeć, jak spojrzymy na nazwiska kadry obecne, a przede wszystkim na to, z jakich klubów są powołani piłkarze ręcznie do reprezentacji no tak, no. i porównamy z tym, co było 3-4 lata temu, no to siła polskiej reprezentacji spadła tak no, o połowę, tak no. delikatnie mówiąc, no jest... No. Nie straszymy już, podejrzewam, żadnej reprezentacji, w którą będziemy grać. Nie są to nazwiska z najważniejszych klubów Niedawna no niedawno mieliśmy no. ludzi z Bundesligi, znaczy, z czołowych paradoksal, paradoksal, no właśnie, no Paradoksalnie jest jeden klub, z którego są Polacy, który no tak. jest w, w czołówce europejskiej, to jest Vive Kielce, no tak, no tak. które jest rzeczywiście Ale... postrzegane na przykład w Hiszpanii jako fenomen piłki ręcznej, bo generalnie w Hiszpanii wszystkie drużyny, Barcelona, Atletico Madryt, już nie mówię o tych mniejszych, takich jak tam Portland, no. ry i tak dalej. To są drużyny, które są w głębokim kryzysie finansowym i odejście Laszlo Nadziego do Weszpremu, do gdzie on rzuca po 10-12 goli w meczach Ligi Mistrzów, grając w Weszpremie. Weszprem i Vive to są dwie drużyny, o których pisze się stosunkowo najwięcej jako o drużynach, które mogą awansować do Final Four i będą jakąś niespodzianką, mm -hmm. no bo wiadomo, że będzie pewnie no wiesz, się, no, liczyła się Kilonia, pewnie nie wiadomo jak, jak Paryż yy, będzie nie się wiadomo, liczyła Kilonia, hejs, może Hamburg, Be tak. Może Hamburg, może Madryt, no ale to są drużyny, które się osłabiły bardzo. I na dzisiaj, to co napisałem po obejrzeniu meczu... No francuskie kluby najbardziej tam chyba tak, zaliczyły. Tak, no, no, Zresztą tam mają afery. Oni ale, mają no. poważną aferę i ja obawiam się, że po obejrzeniu też takie miałem przemyślenia po obejrzeniu spotkań Chelsea z Manchesterem i Liverpoolu wcześniej z Evertonem to to co dotknęło teraz ligę francuską jeżeli chodzi o piłkę ręczną czyli ustawione wyniki spotkań to myślę, że prędzej czy później to wypłynie również w futbolu i to dopiero się zacznie poważna naprawdę gruba afera na całą Europę jak się okaże ile drużyn y z głównych klas rozgrywkowych ustawiało mecze po to, żeby tak naprawdę zarabiać, zarabiać na zakładach bukmacherskich bo to jest po prostu niepojęte patrzę na takie sędziowanie i nie wierzę w to że sędzia nie robi tego specjalnie no nie wiem, no, może no, głupi jestem ale spalony, którego yy, no nie, no w tym meczu, w tym meczu spalony i to wyrzucenie Torresa to, to, to, to, to, to już było, wiesz, spalony to już taka była wisienka na torcie no to. Bo ja, jak Wyrzucali oglądałem, to Reza, oglądałem to jest, ten mecz, to absurd. byłem wstrząśnięty po prostu decyzjami, jakie podejmował w pierwszej połowie, choćby no. ty, sędzia. To znaczy, gwizdał, gwizdał tak stronniczo, znaczy, ja byłem naprawdę mocno zaskoczony faktem, co, tym, ciekawe, co się dzieje. Ja, i z czego to wynika? Co ciekawe, ten mecz został ciekawie skomentowany na forach kibiców Chelsea, bo okazało się, że ze wszystkich meczów najgorzej sędziowanych w historii przeciwko Chelsea, oczywiście na pierwszym miejscu, zawsze był wymieniany mecz Barcelona-Chelsea, który sędziował Ovre, bo jako, jako fucking disgrace i w ogóle. Okazało się, że mecz, yy, Jest mecz z niedzieli, yy, kibice widzieli, że to co robił Wrebo yy, ich zdaniem, oni oczywiście uważają, że ten mecz to był sędziowany tylko w jedną stronę źle, ale pamiętajmy, że Wrebo wyrzucił za nic yy, Abidala z boiska. Tutaj sędzia zrobił wszystko, żeby Manchester ten mecz wygrał. Jakby mógł, to by założył rzeczywiście czerwoną koszulkę i strzelił sam gola. Bo już naprawdę jak jestem, jestem wielkim fanem Sir Alexa Fergusona i w ogóle Manchesteru jako klubu i jego historii. Natomiast to, to w ogóle tak jak rozmawialiśmy przed podcastem. Świetny mecz, fajna gra, można się pasjonować. Równie dobrze, tylko potem można byłoby wpisać 10-4 do, do, do raportu. Bo wynik nie miał żadnego znaczenia, żadnego sensu w ogóle. Co to miało wspólnego z rywalizacją sportową? No tak jak dać w Tour de France mnie pierwszą nagrodę. Nie wystartowałem. Bez sensu, zupełnie. Ciekaw jestem ile tego jest w, w różnych ligach, bo to o czym mówiliśmy w Hiszpanii. Na przykład Karabaticz, najwybitniejszy yy, yy, uh -huh. piłkarz ręczny z ostatnich lat. lat. We, gra we Francji, Francji tak? Ja. No, w Montpellier zresztą, tak. I okazuje się, że Montpellier regularnie ustawiało wyniki spotkań, nawet ilości rzucanych bramek. Karabakicz oczywiście od wszystkiego się odżegnuje, ale okazuje się, że, że tam cała liga była ustawiana. Wiemy, że Francuzi to jest nacja, która raczej w piłkę ręczną grać potrafi, bo i reprezentacje mają jedną z najlepszych w historii kluby. Przecież też w europejskich pucharach oprócz hiszpańskich i niemieckich rządzą, no, ale okazuje się, że jest taki syf, że się zastanawiają w ogóle nad tym, czy nie zawiesić rozwiązania grywek, a teraz jeszcze no i na przykład ofiarą tego padło Schamberli, którego które pierwsze dostało po, po tyłku yy, a, Par a Paryż generalnie już jest nie dość, że jest znienawidzony we Francji za Paris Saint-Germain piłkarskie, to jest nienawidzony też za to, że morduje ligę w piłce ręcznej, także podeszli do tego po całości, dobrze, nie mają, oni mają chyba też siatkarzy, ale chyba w siatkarzy jeszcze żaden żaden szejk nie wszedł nie także... no jest z Volley no, jest paryż wolej, tak. No, także... I no, to jest trochę przerażające, bo tak naprawdę mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu albo ewentualnie to, że tego, to że po prostu, wszystko. że to bruchnie, że na no, się okazuje, tak się że wydaje. Liga Hiszpańska funkcjonuje jest, w ten sam sposób, Bardzo, bardzo, bardzo ponura się kończy. Funkcjonuje Liga Angielska i. No, zapada, że tak powiem. Cztery wiesz, jeszcze Wieszcz sportu. No, zobacz, już było, Dojdzie do tego, ale, że człowiek przy... będzie ślad ludzkiej stopy całego taka Zaczęliśmy od optymistycznej wizji. Była już taka sytuacja w Niemczech, tak? Była dwukrotnie czy trzykrotnie w we Włoszech, hmm. gdzie, gdzie wychodziły zakłady. Łącznie z od, od 1982 roku. No w Polsce to. A w Polsce <grym>, to. Co to się toczy. W Polsce <grym> akurat yy, no, paradoksalnie uważam, że polska liga, po, oprócz tych, które oglądam regularnie, regularnie oglądam, no nie oglądam teraz włoskiej, bo nie mam jak. Ale oglądam regularnie francuską, regularnie angielską, niemiecką i, i hiszpańską też mi się zdarza. I, no i polską. To polska liga z nich wszystkich jest sędziowana najlepiej. Nie, no wiesz, no ale do tej pory tam nie wiem, do, do którego tam do 2005 czy 2006 roku, w którym grupnęła ta cała afera korupcyjna i zaczęły się te hi historie i zaczęła prokuratora we Wrocławiu prowadzić to. No to były sezony przynajmniej te, o które oni badają, czyli te ostatnie. Nie, niemiecka tam, jest najlepiej sędziowana, sędziowa. 28 meczów ustawionych. W kolejce. No chodzi mi o to, że oh, wiesz, no, też czy... w też brali udział, więc sędziowie dobrze sędziowali, bo wiedzieli, co mają robić. No, zawodnik wychodził na boisko, wiedział, jaki My? jest wynik. Sędzia wychodził no, na powiem. boisko, wiedział, jaki jest wynik, wiedział, co ma zrobić, żeby ten wynik był, więc wszystko było ustawione, więc to sędziowanie było dobre. Słuchajcie, ja jestem uczciwy sędzia, no, miał być jest, tak jest To, to zakończmy może ten temat, dlatego że to jest temat rzeka, jak wiadomo. Co, nic tylko... nowego nie powiemy. Tak. A redaktor tak. ma gdzieś musi jechać, zmienić A czy znaczy, powiemy tyle, tak. że rzeczywiście ja czekam, kiedy to pierdyknie i wszystkie tam wszystkie afery związane z... No w angielskiej widzę już tak trochę było, jak była afera związana z tym, że Brunei i ktoś jeszcze obstawiali, obstawiali mecze te... w zakładach buchowacherskich, których współwłaścicielem był Michael Owen. Do tematu tak korupcji, było. do tematu korupcji, do te... pingu, <laughs> będziemy wracali, podejrzewam, jeszcze nieraz. Chcę tylko powiedzieć w ostatniej chwili, że Trenel Fornalik ogłosił powołania na mecz z Urugwajem zawodników tak. zagranicznych. Ale nie, ma, tak. no nie ale to mówiliśmy, że do... znaczy, Dla mnie jedyną rzeczą, która była może, trochę się zastanawiałem, to czy będzie, czy powoła na przykład na ten mecz Szczęsnego. Nawet jak obramkarza rezerwowego nie powołał. Szczęsny no. dopiero teraz Jeszcze do meczu nie zagrał. No tak, także... właśnie 14 dni, można by go sprawdzić, jak po tej kontuzji to niech jest Niech sobie mecz... Szczęsny zagra, wszyscy wiedzą jak broni, niech sobie zagra z Manchesterem, bo teraz ma najbliższy mecz, to ma z Manchesterem United. A dostaliśmy maila wystawi. z PZPN-u z listą, wcześniej zanim Prasa... A, to dostaliśmy, to dostaliśmy, to, dostaliśmy, to, prawda, to prawda, mówię. praca też dostała, tylko że oni są wolniejsi. My szybciej... My, później publikujemy, Tano, ale szybciej my, o tym my szybciej mówimy. My szybciej mówimy, tak. Ale <grym> tak, później publikujemy. Tak, no, no, na redaktor się zepnie i, <grym> i za pół godziny jeszcze... publikujemy. Zastanawiam mnie. Zastanawiam, nie, nie oglądałem żadnego meczu TSV Monachium w tym, w tym sezonie. I ciekaw jestem, czy powołanie dla Wojtkowiaka to jest takie powołanie... Tak trochę z braku laku, bo nie bardzo z kogo powołać podejrzewam, bo nawet ostatnio to nie gra chyba nawet znaczy, TSV. wiemy wiemy, kto będzie grał po meczu z Anglią. Wiemy, kto będzie grał na środku obrony. Będzie grał... Tak, wojtkowe to raczej jest alternatywa na prawą, no, no, tak. czy znaczy zmiennik piszczka, ale no. w meczu z RPA to był najgorszy piłkarz na boisku, tak dla mnie, bo no właśnie. strasznie go tam odrywały, ten, ten taki szybki był skrzydłowy ja... z RPA. Ja to się zastanawiam, czy nie, nie, nie warto by było zaryzykować, żeby jednak na środku obrony postawić glika z Perkisem, naprawą na prawą dać Wasilewskiego, a na lewą przerzucić piszczkę. Ja nie wiem, czy to na przykład nie byłoby takim, takim rozwiązaniem trochę lepszym, no, ja bo Rucyny się lepiej. sprawdza na lewym nie? skrzydle, czasami grywa i, i, i idzie mu to całkiem widziałem Jeszcze no. na lewym? No. Ja bym szybciej Was ladał na lewe, bo on jest taki, wiesz... Nie, no nie ma co rozbrajać, wiesz, jak mają dograną... Wraca Błaszczykowski, bo dostał powołanie, e, już będzie grał z Urugwajem. E, I teraz, jak masz tak współpracującego piszczka z Błaszczykowskim w drużynie, no to grzechem byłoby tego nie powtarzać w reprezentacji. Lepiej odpuścić sobie i, i ten hasający w końcu nie najgorzej z Anglikami Grosicki, który naprawdę parę piłek to nie dorzucił na z, z obrona, tak naprawdę. Nie, no bo ta tam jest, tak, ja to czas mówię o niepewnym. Ba ba ba ba Brzyniaków znaczy, więc. Znaczy, jak dla mnie to, to nie jest oczywiście obrońca wybitny, natomiast od, od jakiegoś czasu nie schodzi poniżej pewnego poziomu, odkąd znaczy, czyli na po, pewno po, się stara i po euro, on Po to euro, naprawdę. jeszcze nie zagrał złego meczu tak w, w tych meczach. No, nie zagrał też dobrego. Nawet on gra wszystkie takie... znaczy, wiesz, to z Anglikami to było tak, że Anglicy nie wykorzystali jego błędów. Dokładnie, ale znaczy, jeżeli to ma być zarzut wobec niego, no to idź mu to, powiedz, że. Jesteś słabym piłkarzem, bo Anglicy nie wykorzystali twoich wad. Nie, no, nie, no, się nie błędu. Błędu. Błędów to jest. Znaczy, wiesz. Wad, błędów, no błędu, to nieważne. Nie, nie, no no, no, ale no... Wiesz, no umówmy się. To no, no jest problem, par... no nie mamy lepszego. No, no, no Jest i, i problem zawsze na tej pozycji w Polsce. z czas jak chyba jak zakończył karierę. Nie o wiem, tym czy... też jeszcze będziemy rozmawiali. Redaktor ma gdzieś tak, teraz ja może muszę, Ja muszę biec. Tak? Już, już tak nie będzie krótki. Nie, nie, no bo już ja miałem wyjść 10 minut temu, tak, żeby na spokojnie zdążyć, więc. To Teraz zdążyć niespokojnie. To ja, wam, to ja wam opowiem. Ale nie nie, nie to, można niespokojnie to, jeździć to redaktor, samochodem. Redaktor Magdziasz się żegna. To ja wam powiem, ja się żegnam. Poczekaj, no, bo ci, mu... ciekawa. Ja będę ci słuchał, ale tak. już będę się nazwiska, ubierał. Nazwiska nie wymienię. No bo nazwiskami tak, chcesz. Nazwiska, A, nie, opuje się Nazwiska nie wymienię tego pana, bo nie wiem, ale o tym nie mówiłem zdaje się. Nazwiska nie wymienię, ale w książce pod tytułem dam o tej polskiej przeszłości, czyli... Czyli służby, tajne służby, a polski futbol. Taka, taką książkę czytałem ostatnio. A to, to, to. to, to, to, to. to, I tam jest jedna to, to, ciekawa historia jest kilka ciekawych historii. Między innymi to, co o Koseckim mówiliśmy, o tym, jak tam był w ZOMO i tak dalej. To tutaj jest ciekawa historia, mianowicie kiedy został uchwalony stan wojenny w 1981 roku, 13 grudnia, polską piłką zaczął zarządzać jeden. Pan pułkownik, który z ramienia Wojskowego Frontu, wojskowego, Rady Ocalenia Wojskowej Rady Ocalenia Wrony. Narodowego, został wsadzony do PZPN-u i on miał zarządzać tym. I nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie to, że ten pan był dowódcą w czasie II wojny światowej, dowódcą czołgu. Czołg należał do pierwszej Dywizji Mienia Kościuszki i miał numer boczny 102. To jest to do a do na następny podcast albo w komentarzach, e, tak, tak, no w tej brygadzie, to to brygadzie był tak, dowódcą tak, czołgu o numerze bocznym 102, czyli Janek Kos do... Czyli... Jednego z pięciu wszystkich czołgów, które miała brygada. Czyli generalnie no, no tak, te numery boczne że często odbiegają tego jakaś realna siła. To, to Także, było 5, w do jak 6. połączyć czterech pancernych z polskim futbolem? Da się. Janek Gajos nawet nie wiedział, że był prezesem PZPN-u. A to on! No właśnie. A to był on. A to był on. Sprawdzę nazwisko tego pana, żeby nie być gołosławnym. Będzie sobie można pewnie tę informację wygooglać jakoś na ten temat. Tylko teraz niestety nie pamiętam, ani wziąłem notatek. Nie, bawcie, a na... ja się żegnam. Żegnamy redaktora. Cześć, cześć. Papa? A nam chyba przyjdzie Pamiętaj, się tutaj, że brabura to nie odwaga. Co? Nam ja też. też się również chyba pożegnać hmm. ze słuchaczami na ten tydzień, prawda, panie redaktorze? Na ten tydzień. O co pytasz? Że przyjdzie nam się pożegnać ze słuchaczami. A jak twój koncert w Kielcach? O, no, bardzo miałem udany do trzecia był. nie dotarłem, bo się dzieci udany był. pochorowały. No. Zaskoczony byłem. Czym? Że udało się? Że nie koncert? Koncert? Nie, nie no, że, że przyszło tyle ludzi i tak się świetnie bawili. No, klub był za taką beznadziejną muzykę. <grym> artysta artysta muzyka No, jak tam? No, zaskoczony byłem, że przyszło dużo osób i się im się podobało. Dobrze, skromność, tak, to jest, tak, to jest. Dobra autopromocja. <grym> Jesteśmy jest beznadziejni. sukcesy. Nie, nie, nie, nie powiedziałem że Jesteśmy beznadziejni. Jesteśmy znakomici. Ja zapraszam tymczasem na dwa wydarzenia muzyczne w mieście Warszawa, na które się wybieram. Mhm. Jedno to koncert grupy Fishbone w Hard Rock Cafe, niestety, gdzie akustyka jest jak w szklarni. A drugie wydarzenie to jest. 22 listopada pojedynek muzyczny między grupą AC Drinkers i parą Fish MAD. O, bardzo Na czym dziwne, szczerze, tak zastanawia. Nie wiem, właśnie jeszcze zastanawiam. Który głośniej. Tak. Y no nie no, wiesz, tutaj, wiele płaszczyzn może, może będą, nie wiem. Który szybciej. A to już było takie, ten słynne 3G, <laughs> czy tam 4G. Jak to tam było? to pamiętam, że słynną relację pani z wiadomości, że z całego tego wydarzenia koncertowego było to, że któryś z muzyków wyszedł i zagrał na trzygryfowej gitarze. I to była najważniejsza informacja z całego mm, koncertu. Czyli cyrk. No cyrk, no, koncert na założenie cyrkowym, wiadomo, znaczy, która była cyrkowa. Są, no. są, są muzycy, którzy umieją grać yy, nawet na trzy gitarach. Mm. Ja bardzo wszystkim polecam w takim razie film, jeżeli mają możliwość obejrzeć The, Tap, The Spinal Tap. A, to jest znany film. Tak, znany. Tak. To jest bardzo bardzo gorąco polecam i to jest właśnie oh. tego typu absurd. <laughs> Aczkolwiek film Despair za zawiera wiele... wiele bardzo prawdziwych historii, które się przytrafia, przytrafiają wszystkim muzykom. Bez wyjątku. No. no i tym akcentem muzycznym żegnamy naszych drogich słuchaczy. No ja to w czy zasadzie szły? mogliśmy pożegnać się wcześniej, zanim wyszedł redaktor. Ale on już się ładnie pożegnał. Się myślę, czy przedstawimy relację z jakiegoś wydarzenia wiekopomnego w następnym podcaście, czy się wybieramy? To się okaże. Ja myślę, że moglibyśmy wreszcie redaktora Rabia zaprosić. Bo to zaprosimy, tylko on jest bardzo jest zajęty. Ale, ale go zaprosimy. Jakąś wieczorową porą cie... o, opowie coś ciekawego. Przyjdzie brunet. O, opowie no, coś ciekawego. Błędę Zobacz, błędę. Błędę. A jak on jest brunet? No, no, Blondasem nie jest. No. Czy znaczy, kolor jego włosów jest tajemnicą. Jak redaktora a Znaczy, ja redaktora Zawsze. Magdziarza pamiętam z czasów, kiedy miał włosy. Nie ja wiem, a propos komentarzy. On był słuchac... blondynem jednego ze słuchaczy użytkowników Facebooka, który, jak zamieściłem zdjęcie. Drużyny Parko Narko sprzed lat kilku. A tak. To no świetna w ogóle świetny turniej. Ja nawet... Mam jeszcze jedną fotografię, tylko muszę ją znaleźć. Nie mogę jej znaleźć. Z, z, po tym meczu. Z, z Grilla. Jak jest, tak, z Grilla. I tam jest redaktor Magdzier z kiełbasą zęba O to, koniecznie. Tak, to o, koniecznie. Ale to w ogóle bardzo wysoki poziom. Nawet film mamy gdzieś nakręcony z tego. Film to nie z tego meczu. Film mamy. To było z tego późniejszego meczu z juniorami. Filmowany przez Ewelinę żonę Wojtasa. Mamy, mamy, tak, ze świetną film. komentarzem. To ja Mógł bardzo proszę, Słuchać komentarz, komentarz, komentarz Eweliny i jej koleżanki. Znaczy, tak, tak, no. Znaczy, to był dosyć... jest bardzo nudny. To był no, dosyć... no, ale będą, słuchacze mogli zobaczyć kunszt piłkarzy. No, no. Znaczy, to ale był będący To był dosyć specyficzny mecz, bo ja tam w jednej z dziur na... urwałem sobie nogę. I ale no... potem strzeliłeś każdego którego ja wywalczyłem. Tak, ale potem rzeczywiście to było na tyle specyficzne, że pan sędzia, który sędziował spotkanie, pozwolił mi zrobić zmianę powrotną tylko po to, żebym mógł wykonać urwaną nogą pękła mi no, torebka stawowa. No niech. Trzeba I pamiętać, wmuchał. że pan sędzia był panem sędzią, który generalnie za, za koło na środku boiska nie wybiegał. Nie wybiegał. A sędziował stamtąd spalone również. To. No ale to zacny, zacny bardzo turniej. Chciałbym kiedyś jeszcze powtórzyć tego typu wydarzenia. Nie, to też nie był turniej. To graliśmy po prostu mecz, bo z turnieju też mam zdjęcie. Nie, to był turniej. W którym dostaliśmy przecież jeszcze policja grała i podostaliśmy dlatego ocenzurowany dyplom jako parko -nako. A faktycznie, faktycznie. To był turniej, turniej trzech drużyn. Turniej Nie, trzech... czterech drużyn, Czterej. bo tam jeszcze grali uczniowie tam ze szkoły od, od, od tak, tak, tak, tak, tak, faktycznie. Które miejsce zajęliście? Pierwsze. O. Dla to był, dla to dla był dla jedyny dla turniej, który wygraliśmy. Potem wszystkie przegrywaliśmy i jeszcze w jednym zajęliśmy trzecie miejsce. No nie, nie dru drugie. Drugie, jest... drugie, a, drugie. Gdzie co? Sobie, sobie Krzemień skręcił kolano. Owszem, a, a, a, a, a nasz kolega Krzysztof Pęczalski yy, popisał się najlepszą akcją w swoim życiu. I po prostu. Zaczął na swojej połowie, minął na obieg człowieka, po czym uderzył z połowy boiska w okienko. No tak zwanego strzał z tak zwanego Jakuba, potem paznokieć mu strzał z dużego tak, palca. Z dużego, uderzył z dużego palca z dzioba na pełnowymiarowym boisku w okienko. No, ale wow. wtedy mieliśmy też dwóch piłkarzy żywiwe w swoim składzie. Tak, Filipa Kliszczyka mieliśmy i szwagra pastowego tak. Wojtka. No i to, to rzeczy, to była moc. No znaczy w obronie było niedopchnięcie. Poza tym świetnie rzucali piłką. Gorzej z o, no To był przecież najpiękniej wyrzucony out w historii futbolu. No. Przerzucone bo... boisko w poprzek. Tak, Wojtek przerzucił. No, nikt do tej piłki nie doszedł, tak, wszyscy ale, byli w szoku. O tym chyba wspominaliśmy. No ale to czy, no, rzeczywiście no, jest wydarzenie. Sposób. Wydarzenie. No, no, czy, teraz się A, Generalnie przegrywaliśmy wszystkie turnieje, aczkolwiek zyskiwaliśmy bardzo wysokie noty za styl. No, tak. no, no i jakby, za atmosferę. Tak. Bo byliśmy jedyną drużyną, która grała na banie, bo generalnie do, dominowała gra typu futsalowego, a my byliśmy zawsze zwolennikami wyjazd i na banie. Tak i mało tego, na przykład przegrywając 4 do 0, strzelaliśmy bramkę głową na 4 do 1 na przykład i euforia po golu strzelonym głową u nas była tak, jakbyśmy wygrali mecz 9 do 0. Co tak to budziło dużą konsternację w drużynach przeciwnych. Ale muszę czy przyznać, jesteśmy, że, że mogliśmy czy jesteśmy normalni. być o oskarżeni o korupcję. Albo może im o... coś umknęło. <śmiech> <śmiech> może to już 5, jest 5-4. No tak, radość była rzeczywiście. Można powiedzieć, że też by, moglibyśmy być posądzeni o korupcję, ponieważ arbiter, który generalnie sędziował tam turnieje był bardzo nam przychylny i generalnie tak pobłażliwie patrzył na nasze po, postępy na boisku i sędziował trochę, trochę nam pomagał, a wszystko przez to, że to był sędzia, który pali papierosy, a że wtedy tytonik skręcany był mało popularny, a dobry, no to my mu kręciliśmy papierosy, a on Czyli przekupstwo. Za ty, za nie, nie, nie, nie, za, to nie. To było towarzyskie. Ale widziałem potem, że na meczu parę razy mu się zdarzyło z uśmiechem gwiznąć dla nas. <gwiznąć> ja się też zastanawiałem. Co więcej, nie zawsze. krył tego przed drużną przeciwną. Znaczy, po grillu zastanawiałem się, w jaki sposób organizator tego turnieju, albo była nim Polonia Białogon, przygotował dla nas 3 czy cztery skrzynki piwa. Wszyscy piwo pili ale większość przyjechała samochodami. No, tak to prawdziwi sportowcy. Znaczy, nie, nie, że większość, no, oprócz zawodników z Białogonu, którzy tam mieszkali i przyszli na piechotę, albo przyjechali na no, rowerach. No, czasami ktoś z kimś przyjechał. No, to, no, to, to się na też czasem zdarza, no. ale generalnie, generalnie opróżniliśmy by, te cztery skrzynki. To były po... czasy. Po Wtedy jeszcze można było piwo wypić normalnie no. po, po meczu. No. No. no, piękne czasy, piękne turnieje. Słuchajcie, kończmy. Tak. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Odlicza Suchedniów, polonie, Białogon i Granat Skarżysko i przyszłego No i dalesiecki nie. Spartakus. O, oczywiście. A propos, po, po, poczekaj, drużyna, w której działaczem jest mój szanowny tato, okazałem się, że mój ojciec jest działaczem piłkarskim, w ogóle jestem w ciężkim szoku. PZP, Czyli... nie? No nie w PZP, nie w, w, w tej, w, jak się nazywa ta lina? w Masłowie. W Masłowie, no ale, ma, ale rozumiem, że należy w takim razie no tak, podlegać tak. znaczy, nie, nie, On nie jest członkiem, nie, nie, nie działa w strukturach tak zwanych, jest po prostu jakimś tam wiceprezesem tego MSN, Masłów, mm -hmm. czyli ten i MSS Masłów, a propos wywołałeś Spartakusa Daleszyce, MSS Masłów wygrał 6 do jednego z rezerwami Spartakusa no, no, prawda. No, MSS generalnie Masłów, drużyna zacna, to nie jest ta drużyna, której filmik rzucaliśmy są dwie drużyny w Masłowie, drugi gdzie weszła to nie, krowa na boisko, tak, tak. to nie jest drużyna MSS Masłów, <laughs> tylko inna. No, natomiast jest w masłowie tylko MSS. Ostatnio podczas jeszcze na propos wchodzenia krów, to okazało się, że krowy tak mają. Było, wchod, że... Proszę otagować mi MSS masłów na redaktorze. Nie ma problemu. Żeby ktoś mógł wreszcie znaleźć różne z masłowa w internecie. Musi się wreszcie powiem, musisz zamieścić zdjęcie z Google, Google'a. Znaczy, ja się wybiorę na mecz, tylko że jak teraz, jak się z ojcem wybrałem wróciłem z korony. Ojciec mówi ty, no to chodź, pojedziemy na MSS mecz obejrzeć. Okazało się, że sędzia... Też, nie, też murawy, nie ten. Nie, murawa super, boisko bardzo fajne, w ogóle pięknie położone, bo Góry Świętokrzyskie no tak. całe widać dookoła, tylko że ponieważ... A murawa w lepszym stanie niż na koronie, zdecydowanie tylko się okazało, że sędzia nie, do, nie dojechał i w ogóle zapomniał oni poinformować, że sędzia ze Świętokrzyskiego tego okręgu piłki nożnej zapomniał poinformować, że odwołał mecz. No i mecz się nie odbył. Także moja pierwsza wizyta na MSS-ie Masłów, tak zwane koty za płoty. Ale może będzie druga. No na pewno będzie jeszcze, jak się zrobi ładna pogoda, to tam wiesz, tam sobie można usiąść no na wale. w sezonie. Widać, widać elegancko łysice w tle. Nie generalnie są ładnie położone boiska, to prawda. We wzole rządowym też jest bardzo ładnie. możemy Piękne jakiś podcast. We wzdole woda, rządowym woda, jest woda. jeden z najładniej położonych orlików. Wymecz. Widać święty krzyż. obok ja nie orliku, się... bo tam wcześniej przed orlikiem nie orlik, ale, ale orlik, że orlik też jest rządowy była piękna. Mało tego jest to, we wzdole rządowym jest jeden z orlików nielicznych w ogóle, jakie w ogóle znam w Polsce, gdzie zawsze jak przejeżdżam to ktoś gra w piłkę. I nie są to panowie po czterdziestce. No, normal... bo... ja także... I rzeczywiście wieczorem i, się światło pali, normalnie chłopaki grają w piłkę jechałem trzy dni temu samochodem, nie przepraszam, dzisiaj wtorek. To wczoraj jechałem i rano normalnie goście na śniegów No bo to jest gaj. tak z orlikami, że tak kiedyś ktoś opowiadał, była taka słynna historia, że wybudowano orliki, a orliki generalnie rzecz biorąc stoją puste. Ze względu na to, że zawsze był jakiś człowiek, który ma klucze, i nagle potem okazało się, że nie można dostać tych kluczy, bo tego człowieka nie ma, bo coś tam, bo coś tam, zawsze coś wypadało. I w którejś tam gminie czy wiosce stwierdzono, że to w takim razie orlik przekaże się samorządowi, w tym sensie, że klucze należą do samorządu, to są tysa. I nagle się okazało, że można, i nagle okazało się, że może być bez przerwy otwarty, i Mogą grać na nim i że to nie jest wielki kłopot. Znaczy, dzieci. No ja generalnie dużo. Znaczy, i młodzież. Chodzi, chodzi o to, że ludzie znaczy, mogą po prostu grać na że nagle ten orlik może być bez przerwy otwarty i może funkcjonować. No. Taka, Czyli ci panowie po 40 albo koło 30, taka młodzież, wiesz, co to jeszcze właśnie skrzynkę piwa postawią po tym, żeby po no meczu nie, Ja nie pamiętam, jakiej jak to gminy do, do, do, dotyczyło, ale tam była historia właśnie, że Sautys szybko zorganizował szkółkę dla dzieci i, i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten samorząd się po prostu znalazł jakieś tam drobne pieniądze na, na działalność tego, żeby ten orlik rzeczywiście funkcjonował i żył. Może no. No, to jest droga. Oby tak było. Panowie kończmy w takim razie. Jak, jak jeszcze trzy minuty pogadamy, to będzie dwie godziny równe. O Boże. Ale już nie ma redaktora Macieża, który mógłby dyktaryjkę opowiedzieć. No to prawda. Bo, no. ja, bo to jest bardzo prosta sytuacja. Jeżeli jest taka sytuacja, że trzeba dociągnąć jeszcze ze trzy minuty, to wtedy wystarczy naciągnąć redaktora Maciarza no, o opowieści o służebcu. O koniu, nie, który nie, nie, bieg, nie a że znowu był i że zagrał. Ale co, i że a co my, a co, my jesteśmy, co my jesteśmy kult, że nam płacą od, od minuty utworu, za, ja, ja za 40 I dlatego dorabiamy zostało. do pieśni młodych żeglarzy. Oj, oj oj, oj, oj. To Wiecie, że to dla A poza tym ja też wypnę kilka rzeczy tam podejrzewam, Oj, oj, oj, oj, to jest po to, żeby zarobić więcej pieniędzy w zajście, tak. bo utwory, które trwały półtorej minuty, były dużo mniej warte niż utwory, które trwały tam powyżej dwóch i pół minuty. Więc Staszewski wpadł na genialny pomysł, że dorobił oj, oj, oj do pieśni młodych żeglarzy. No i proszę, ale ja zawsze się zastanawiałem w dzieciństwie. No znaczy. okay. Kiedyś to, to, to w ogóle był tak. inny podział pieniędzy. Kiedyś to było tak, że na przykład CX-y dostawało się, dostawało się garze za koncerty i dostawało się w zależności od tego, kto jakim był muzykiem. Najwięcej dostał, generalnie rzecz biorąc, najlepiej można się było obłowić, jeżeli bo tam, się było ta, gitarzystą bo... solowym, śpiewającym gitarzystą, grającym solówki. Bo tam się dostawało jakieś... Się bo się zdawało, dostawało a... za solówki, dostawało się za, za gita gitarzysta dostawało więcej niż basista. Kto jest takim muzykiem, że jest śpiewającym gitarzystą, grającym <laughs> Grycę, wiesz. I jeszcze, jeszcze jak śpiewa i gra solówki, bo za solówki dostawało się dodatkowe pieniądze, drugim był bębniarz. Bo cały czas trzeba bębnić w no tak. tak, tak. To bębniarz to ma w ogóle naj, najciężej. No. Bo tam... Nie, bo to chodziło o Gitara może nie grać tak. przez chwilę, tak? klawisze tak. mogą nie grać. Na końcu A perkusja tak, to no. musi grać cały czas. No, no, no. Generalnie było być najlepiej, śpiewa wiesz, najlepiej być śpiewającym gitarzystą, grającym solówki. A śpiewający perkusista to byłoby coś. No I To rzadko się zdarza no, mimo wszystko. No bo no, jednak gra na perkusji tak. wymaga trochę, trochę siły i człowiek się szybko... No ale szyb... byli tacy. I no są, nie no, i no bez tacy. przesady. Perkusista, który gra na siłę to żaden perkusista. No przemyś. to chyba niedawno nie, nie, nie widziałeś zespołu metalowego. No ale nawet zespół piersi, no. <laughs> który słynnął z tego, że kiedyś wjechałem, mu będny podczas koncertu. <laughs> bo tak w nie tłuczy, ale się odzywa. Trochę jest, tak tam się ładnie. trzeba jednak namachać więcej niż no, na gitarze. No, Ostatnio bo... oglądałem fragment koncertu yy, zespołu Foo Fighters razem z, bon, z, tym, z Johnem Podjolsem i, i z Jimmy Page'em, jak grali tam w któryś utwór zepelinów No i ten, ten z Foo Fighters, nie pamiętam, Dave Grohl. No, Dave Grohl Tylko, tak. Ale z nimi, z nimi na zagrał na a, no, a, Z nimi okay. zagrał tam na pewno. Na gitarze. na gitarze, tak i śpiewa. Jeden utwór, sprawa, a, się drugi na tajemny, a drugi grał drugi... no, na tajemnicę. Bo jest na gitarze, a czasem jak jest dobry utwór, jest długie solo perkusyjne, No tak. to się przesiedzie za perkusję, bo też umi. No i jak się patrzy na tą grę, no jak, jak, jak patrzyłem na to, jak on tam gra, no, oczywiście przypomniało mi się... Czy on wie, co to jest za Oczywiście, że tak. W Stanach są lepsze Xy niż u nas. No, wiesz, zwłaszcza, zwłaszcza on ma lepsze. No ma, on ma większy ten, on, on ze Smash Like The Spirit mógłby pół Warszawy kupić. No, przecież ja ostatnio czytałem jakieś zestawienie najbogatszych muzyków i on należy do, jednym, do, do, do chyba pięciu najbogatszych muzyków obecnie. No, wiesz. Głównie on... zanierwane. Znaczy, no, no, ale mówię, że Smash Like no, The tak. Spirit przecież jest utwór, który gdzieś na świecie grany jest pewnie kilka tysięcy razy dziennie. Jak się nazywał y, basista Nirvany? Chris tak, Coś Tak, takiego, no. tak. Ciekawe, co z nim się dzieje, bo chyba jakiś zespół nawet miał przez chwilę, gdzieś zniknął kompletnie. No, zniknął zupełnie. Ja to nie wiem, czy przypadkiem tego się, się zderzało. Nie, nie, nie, nie. nie. To, no. że on był zawsze taki wycofany i bo tam. Bo co się stało z kobalnym to wszyscy wiedzą. Tak, tak. tak. No niestety. Ten, wiem, się, ten tak. był wycofany. Tak. Dopiero. No, no, no. Ale, że wrócę do mnie, to jak patrzyłem na, te, na grę tego yy, Grola, tak? Dave, tak, Gron, Grohl, Dave Grohl, dobrze pamiętam. No, nie mylić z to absolutnie grosz. nie jest to lekkie granie. <grym> nie, on tak. nie, no, tam zasuwa. On, on, ale... on jest bezpośrednim spadkobiercą, mam wrażenie tego, z, no, z Led Zeppelin. bo no, który no, no. odwracał pałki, jak miał zagrać, zagrać co, co, co bardziej donośny utwór i bębnił po prostu gry, grubszą częścią. Pałkę. Ale oglądałem tutaj, bo mówiłem redaktorowi, oglądałem ostatnio, zrobiłem sobie taki wieczór i oglądałem najnowsze koncerty y, Slayera i Metaliki No i na przykład ewidentnie Lombardo gra lekko. Lombardo po Lombardo, tak jest leciutko, delikatnie, tak, po prostu. Nie, no, ale nie, no to jest wirtuos To jest, jest no, virtuo. Tak, tak to wygląda? No, ja go widziałem jak w kilku w projektach w życi, muzycznych i naprawdę nie, no, wybitny bemniarz, No wybitny bęmniarz. Ale chodzi mi właśnie o, o, o lekko, i, tak. gry. No, Są różni bemniarze i to jest, powiem ci, że to jest. A nie ma reguły na rynku. No, Mi bo... najbardziej podobają się la... we frakach. Lars Urlich przy Dave'ie Lombardo, Dave Lombardo to jest rzeźnik. No tak, no, można <laughs> powiedzieć, że gra bardziej ekspresyjnie. No, w sensie takim, że, że wydaje się, że gra mocniej. No, no, ale no, nie, no, to nie ono... wiadomo jak to jest, bo to czasami tak wygląda, a, a, no, a wiesz, no, lekko. No. Dave'a Lombardo widziałem z pięciu metrów, jak grał, pięć metrów od sceny, byłem. nawet nie było takiego było tam buforowej strefy w Stodole. E, zespół Fantomas grał, czyli Mike Patton na wokalu, mm -hmm. Dave Lombardo na gitarze, no rzeczywiście, no to jak koncert jazzowy, no to jakbyś patrzył na jazzowego bębniarza, tylko że zestaw perkusyjny miał jakiś 10 razy większy niż, niż, niż, niż jazzujący bębniarze, no absolutnie, a do tego miał go pod absolutną, stuprocentową kontrolą. Czyli partię wokalną myśli. taką, którą sam śpiewał sobie prowokując go Mike Patton jakieś tam tili i la la, la bum cyk cyk tra la la, tak? To on później to wszystko powtarzał na przeszkadzajkach i na, na klasycznym zestawie perkusyjnym. Dźwięk w dźwięk. No po prostu po, popisy, fakt, ale takie robiące wrażenie. Nie, no tak... No. Nie, no mówię, wybitny bębniarz, no dlatego między innymi go oglądałem i zwracałem na to uwagę. Subiektywny podcast muzyczny. Albo perkusyjny. No dobra, przekroczyliśmy dwie godziny, uff. się <głosy> za za lecą. lecą. Będzie <głosy> podwyżka w podcaście. Zaixy ja za przyjdą. <głosy> no dobra, tylko jak to zapisać notowo, ponieważ polski ZAIS jest jednym z nielicznych na świecie, jak nie jedynym, którym jeszcze trzeba przedstawiać zapis nutowy utworu. I co więcej, rozpisany zapis nutowy czterech podstawowych instrumentów. To Jimmy Hendrix w polskim z i ich się umarłby z głodu, bo on nie znał nut. No, ale też go spisał. Wielu nie zna i to się często tak robi, że sami muzycy Michael też nie piszą się też tych nie nut, zna. tylko zatrudniają ludzi, którzy po prostu spisują każdą partię tam basu, gitary, wokalu i, i, i tego typu rzeczy, klawiszy na przykład i zrzucają. Nie wiem czy widzieliście, oryginalny zapis? albo zapisy. Nie wiem czy widzieliście oryginalne zapis Ty Wells Michael Fielda pierwszej yy, tej no to tam takie jakieś swoje znaczki po prostu. Tam nie ma ani jednej regularnej nuty na No Czyli tylko... poszedł, poszedł, poszedł w stronę muzyki poważnej, współczesnej, gdzie to jest nagminne, na przykład u Krzysztofa Pendereckiego. Zapis Krzysztofa Pendereckiego jest przedziwną historią. No, no Ale jednak jest odtwarzany przez muzyków grających w regularnych orkiestrach, tak? No tak. symfonicznych i oni... Ale stanie z tego, zap tego zapisu to jest <laughs> druga historia i to już się podobno robi nauka. <laughs> matematyka dyskretna w połączeniu z fizyką kwantową. No tam jakieś przedziwne robaczki są. No, no ale Michael Filda umiał odczytać tylko on. No tak. No, pewnie <głos> dlatego tego zapisywał, by... że ze względu na no. to, że Dopiero jak, jak, jak pokazał to komuś. Panie, panie redaktorzy, chciałbym zakończyć ten podcast. Panie proszę. redaktorzy? Panie redaktorzy. Panowie. Ja redaktorzy. jestem ciekaw kiedy dostaniemy trzeciego maila od PZPN. Ja sobie piwa piwo ja, chyba na myślę, tym. Że jutro. Jakoś... Jutro dzisiaj dwa. No, no to A może nam czegoś przechodzi. pogratulują po nam PZPN? No. Za X ów <laughs> Do usłyszenia drodzy słuchacze. No pa. JEST GOL! nie! Tak, była duża grupa polskich kibiców, no ale znacznie więcej Chińczyków. Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej. Podniosła swoje olbrzymie ramiona, niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. Australijka ucieka, jak drapieżna barakuda gdzieś tam. Wybij, wybij tę piłkę! Go! Jezus MARIA! Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucha? Córku, kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie, elegancką fryzurę ta Gapinzi, a tymczasem, piłcery ty piłce Ryszard Czerwiec, Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule,